Kto zmierzył swoją garścią wody I piędzią wytyczył granice niebios A kto korcem odmierzył glinę Kto zważył na wadze góry A pagórki na szalach wagi Kto kieruje duchem Pana A czyja rada pouczyła go Z kim się naradzał, aby nabrać rozumu I nauczyć się właściwej drogi Kto uczył go poznania I wskazał mu drogę rozumu Oto narody są jak kropla w wiadrze I znaczą tyle, co pyłek na szalach wagi Oto wyspy ważą tyle, co ziarnko piasku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 Witam ponownie już w siódmym odcinku serii Apokalipticus Poszukiwać Zaginionej Prawdy, a w drugim odcinku poświęconym proroctwom zapowiadającym nadejście Mesjasza, bez względu jakiego okresu czasu dotyczą. Jest on drugim z pięciu regularnych odcinków omawiających proroctwa dotyczące postaci zapowiadanego proroka narodów oraz bawiciela Mesjasza, czyli Anioła Bożego. W ten sposób ujawniam wszelkie fakty o ich osobach oraz objawiam całą prawdę, którą podeptali i zataili tzw. ojcowie kościoła odstępców, by posiąść to, co było dla nich najważniejsze, czyli władzę nad światem. Przypominam również, że wszyscy oni wywodzili się z elit, a więc zamożnych obywateli ówczesnego świata. Z całą pewnością niektórzy z Państwa są mniej lub bardziej zakłopotani lub wręcz przerażeni niebywałymi wręcz wnioskami, które wyciągnąłem, a nasuwającymi się w związku z duchową, to znaczy niebiańską oraz cielesną osobą, cielesną powłoką Zbawiciela Świata, jak również faktami dotyczącymi odrzuconej przez świat osoby Józefa. Może po prostu zaszokowały Państwa bardziej wypowiedzi pisma, które przytoczyłem. Nie sposób nie zauważyć, że dotychczasowe wypowiedzi na temat tej najważniejszej postaci znacznie odbiegają od propagowanej przez świat nauki. Spostrzeżenia takie dotyczą większości przytaczanych fragmentów Pisma, mimo tego, że są one lub też powinny być znane osobom wsłuchującym się w Słowo Boże. Niestety tak nie jest i wielu z Państwa odkrywa zupełnie nowy wymiar faktów dotyczących nieba i ziemi, a być może i historii oraz przyszłości ludu Bożego. Nie może być inaczej, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że najważniejszym powodem, a często i tym jedynym powodem zbawienia wskazywanym przez Pismo, a dotyczącym wręcz szczątkowej ilości wiernych ze świata, okaże się fałszywa nauka i jej globalny wpływ na populację. Spisanych zostało tysiące publikacji na temat Syna Bożego, ale wszystkie z nich oparte są bardziej na przysłowiowym laniu wody, czyli ludzkich wywodach popartych jednozdaniowymi wersetami z Pisma, które w takim przypadku można interpretować dowolnie, a nie opierających się na prawdzie ukrytej w owych pismach i na kompleksowej analizie przyszłych wydarzeń zapowiedzianych w proroctwach. Jak już wielokrotnie mówiłem, proroctwem nie jest to, co nam pasuje i wokół czego dopiszemy sobie naukę. Proroctwem jest nauka wynikająca z całości wypowiedzi zawartych w wielu pismach, która składa się czasami nawet z kilkudziesięciu zdań, a nie wyłącznie z jednego zdania wyrwanego z kontekstu. Dotychczas przytoczyłem wiele takich wypowiedzi, z których niektóre zawierały całe rozdziały pisma. Jak nie trudno zauważyć, wiele faktów odnoszących się do przyszłości Izraela jest bezsprzecznie proroctwami, których świat nie dostrzega, bo jest ślepy i głuchy. Być może nigdy nie zaistniały, lecz zostały spisane, by dać wybranym wgląd wydarzenia, które miały już miejsce lub mają dopiero nastąpić. Jak też nie trudno zauważyć, cała historia świata i zapowiedzi przyszłych wydarzeń są niczym scenariusz do jakiejś gry lub filmu? To nie przypadek. Wszystkie światowe religie, a w szczególności tzw. chrześcijanie, opierając zrozumienie proroc na fałszywej nauce, prowadzonej jako odstępstwo i koncentrując się na niej, w ogóle nie zastanawiają się nad faktem, że nie tylko nie jest ona zgodna z naukami Pisma Świętego, ale wręcz przeciwstawiająca się im i bluźniorca Bogu. Któż słyszał kiedy o pakcie zawartym w niebie pomiędzy Synem Bożym a szatanem? Któż podawał jego szczegóły? Chwała temu lub tym, których wybrał Bóg, aby to w przeszłości robili. Osobiście nigdy przedtem o tym nie słyszałem, dopóki również i nie zostało to objawione. Znając fakty wynikające właśnie z tego proroctwa, a poparte faktami dotyczącymi osoby Hioba oraz wypowiedziami pańskimi w pismach Nowego Testamentu, cała sytuacja na świecie staje się przejrzysta i można ją zrozumieć. Wcale nie trzeba kombinować, jak pogodzić jedno z drugim lub zasłaniać się tajemnicą Bożą, bo pismo samo siebie tłumaczy. Ukazuje ona również, jakiego stopnia odstępstwa dopuścił się świat na przestrzeni wieków. Nie trzeba słuchać wywodów teologicznych i filozoficznych polegających na laniu wody i ludzkich wywodach, a nie odpowiadających na podstawie pisma na najważniejsze pytanie – dlaczego, dlaczego to, czy tamto lub dlaczego ja i tym podobne. To samo pismo opowiada o ratunkowej misji Anioła Bożego, być może wcale nie pierwszej, ale i chyba nie ostatniej w stosunku do tych, którzy nie chcą zostać uratowani. Pismo podaje nam wszystkie fakty, ale w sposób kompleksowy i utajony. Tak jak podaje nam, kim są Boże i Manuele, tak i definuje nam fakty, jakie imię i z jakiego powodu musiał nosić duchowy Syn Boży, gdy przebywał w ludzkim ciele, a nawet jaką rolę i czy im potomkiem musiał być ów cieśla z Galilei, jeżeli miałby być nośnikiem Jego ducha. Wszystkie informacje są na wyciągnięcie ręki, ale nie zostaną ukazane nikomu, kto szczerze nie szuka Boga, by Go zgłębić i osiągnąć zbawienie.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 z rozdziału 29, wersety 10-14, do 14, który doskonale ukazuje niuanse pojmowania Słowa Bożego. I tak to właśnie Słowo Boże wskazywało nam imię Jehoszua jako święte, gdyż jest wyznaniem naszej wiary w Stwórcę oraz że zostało zapowiedziane, wręcz wymuszone, narzucone również przez samo Pismo. Znając i rozumiejąc te i inne fakty wynikające z pisma, znamy automatycznie odpowiedzi na wszystkie problemy dotyczące naszego codziennego bytu i wydarzeń, które mają dopiero nastąpić. My znamy odpowiedź na pytanie dlaczego. Aby jednak nie zaliczyli mnie Państwo również do lejącego wodę, przejdę do kolejnych proroctw odnoszących się do osoby Zbawiciela Świata. Rozdział drugi Proszę Państwa, przechodzimy do całej serii przedziwnych, często wypowiedzi dotyczących nadejścia Syna Bożego, a zawartych w psalmach, które są skarbnicą wiedzy o Bogu i o Mesjaszu. Jednym z najbardziej szokujących faktów powinna być świadomość, że przecież większość z nich powstała rzekomo z natchnienia króla Dawida. Dawid nie był prorokiem Bożym i osobiście odrzucam ewentualność, jakoby on był autorem któregokolwiek z utworów. Fakt, że zostały one przypisane Dawidowi, nie dziwi mnie, gdyż skład oraz strukturę pism ustalali członkowie plemienia Judy, roztaczającymi w jakimś sensie nadzór nad świątynią Bożą w Jeruzalem. Osobiście jestem przekonany, że autorami są głównie pisarze świątynni, których utwory dzięki takiej manipulacji dotarły do wiernych. Nie zmienia to jednak faktu, że większość psalmów jest bezdyskusyjnie proroctwami, za znamienną nieprawidłowość uważam wstępne komentarze przyporządkowujące dany psalm jakiemuś konkretnemu wydarzeniu w życiu króla Dawida, czego w ogóle nie potwierdza treść utworu. To one zostały w okresie późniejszym dopisane do utworów. Jak się wkrótce przekonamy, większość z nich wcale nie donosi o osobie Dawida, ani o jego finalnym potomku, lecz o nieznanym nikomu proroku, którego nadejście zapowiedział Mojżesz. Pierwszym z nich jest fragment psalmu II w wersetach od pierwszego do dwunastego, przytoczony z Biblii Tysiąclecia. Dlaczego narody się buntują? Czemu ludy knują daremne zamysły? Królowie ziemi powstają i władcy spiskują wraz z nimi przeciw Panu i przeciwko Jego pomazańcowi. Stargajmy ich więzy i odrzućmy od siebie ich pęta. Śmieje się ten, który mieszka w niebie, Pan się z nich naigrywa, a wtedy mówi do nich w swoim gniewie i w swej zapalczywości ich trwoży. Przecież ja ustanowiłem sobie króla na Sionie, świętej górze mojej. Ogłoszę postanowienie Pana, powiedział do mnie. Tyś synem moim, ja Ciebie dziś zrodziłem, żądaj ode mnie, a dam Ci narody w dziedzictwo i w posiadanie Twoje krańce ziemi. Żelazną rózgą będziesz nimi rządzić i jak naczynie garcarza ich pokruszysz. A teraz, królowie, zrozumcie, nauczcie się, sędziowie ziemi. Słuszcie Panu z bojaźnią i Jego nogi ze drżeniem całujcie, bo zapłonie gniew i poginiecie w drodze, gdyż gniew Jego prędko wybucha. Szczęśliwi wszyscy, co w Nim szukają ucieczki. Szanowni Państwo, już pierwsze wersety świadczą o buncie narodów świata przeciwko Bogu i Jego pomazańcowi oraz o całkowitym odrzuceniu wszelkiego zwierzchnictwa nad ziemią, co mnie zadziwia, ponieważ ponad dwa miliardy mieszkańców ziemi wyciąga rzekomo swe dłonie do Boga i Jego Syna. Ale czy na pewno? Czy na pewno dzwonią pod właściwy numer? Czy oczekują takiego Boga, o jakim donosi pismo? Czy oczekują duchowego syna, a nie trupa przybitego do krzyża? Czy oczekują tego, który przychodzi, by odebrać im władzę nad światem? Czy oczekują kogoś, kto wybawi jedynie swoich wybrańców, a ich spali ogniem i siarką? Nie! Oni buntują się w sercach przeciwko temu, dla nich nieznanemu ojcu i synowi. Ich elity odrzucają wszelką zwierzchność, która nie jest przybita do krzyża i jest w stanie im zagrozić. Oni buntują się przeciwko prawdzie o Bogu i Jego pomazańcach. Oni nie pragną prawdziwego stwórcy, tylko takiego, który nic nie może, z którym mogliby negocjować warunki, a najlepiej, jeżeli mogliby go kontrolować. Słowa utworu mogą dotyczyć zatem jedynie Jehoszuły, a opisany tu bunt narodów rozpoczął się już u samych początków odstępstwa, w momencie gdy owe narody odrzuciły imię syna nadanemu przez ojca, buntując się w ten sposób przeciwko władzy zwierzchniej. Bunt ten trwa nieprzerwanie, a jego zwierzchnictwem lub dopełnieniem będzie zgromadzenie przez elity świata swoich armii do walki z najwyższym podczas powtórnego przyjścia Jehoszuły, gdy stąpi by sądzić świat. Psalm ten wskazuje wyraźnie przywódców świata, czyli elity dzierżące wszelką władzę i bogactwo jako bezpośrednich wrogów Królestwa Bożego. Ale werset ten zawiera również inną, wręcz nieprawdopodobnie ważną wskazówkę zawartą właśnie w słowach Dziś zrodziłem. Dam ci narody w dziedzictwo, która umknęła biblistom na przestrzeni wieków. Wypowiedź ta określa kolejność i czas zrodzenia, który zupełnie przeczy naukom świata. Słowa te dowodzą jednoznacznie, że świat materialny pod postacią wymienionych tu narodów musiał istnieć przed owym duchowym zrodzeniem syna lub określeniem go mianem syna. Oznaczałoby to, że owe świadectwo dotyczyło syna dopiero. Po pierwsze, od któregoś momentu po stworzeniu świata, gdyby na przykład zadeklarował się dobrowolnie cierpieć za grzechy szatana i człowieka, na co istnieje wiele poszlak w pismach, lub, po drugie, dopiero po Jego stąpieniu na ziemię, czyli dopiero od tego momentu został On mianowany Synem, a może nawet dopiero po wykonaniu Jego misji, czyli uśmierceniu Go na krzyżu. O ile w stosunku do pierwszej możliwości nasza wiedza jest poważnie ograniczona, o tyle w odniesieniu do drugiego przypadku Pismo samo nas objaśnia. Fakt ten został przecież potwierdzony przez Pisma Nowego Testamentu w świadectwie danym Synowi przez Boga. Kiedy zostało ono wypowiedziane? Dopiero po oczyszczeniu wodą ciała cieśli, a następnie po wstąpieniu w to czyste ciało człowieka, ducha je z nieba pod postacią gołębicy. Wszyscy znamy przecież ten opis. To dopiero od tego momentu został on uznany za syna Bożego, czyli symbolicznie zrodzony, ponieważ dopiero po tych wydarzeniach sam Bóg, który jest święty na wieki, określił go mianem syna. Jest to bezdyskusyjna wskazówka, że synem stał się dopiero po tak zwanym chrzcie, gdy się poniżył, wciskając się w grzeszne ludzkie ciało. W takim razie nie mógł być nim przed owym rytuałem oczyszczenia. W ten to jednoznaczny i niepodważalny sposób już tylko ten jeden psalm spisany na pewno na ponad tysiąc lat przedstąpieniem stąpieniem na świat zadaje kłam późniejszej fałszywej nauce świata odnośnie jakiegoś Dzieciątka Jezus, poczętego z jakiegoś Ducha Świętego. Temat ten rozwinę w odcinkach poświęconych kłamstwom w Pismach Nowego Testamentu, gdy ukażę Państwu do jakiego stopnia zostały one zmanipulowane. Kto ma uszy, niechaj słucha. W psalmie szóstym wersetach 3 do 11 odnajdujemy kolejne proroctwo. Zmiłuj się nade mną, Panie, bo mnie słaby. Uzdrów mnie, Panie, bo stworzyły się kości moje i dusza moja bardzo się zatworzyła. A Ty, Panie, jak długo? Odwróć się, Panie, ratuj duszę moją, zbaw mnie przez łaskę swoją, bo po śmierci nie pamięta się o Tobie, a w krainie umarłych, któż Cię wysławiać będzie? Zmęczyłem się wzdychaniem moim, każdej nocy zraszam posłanie moje, łzami oblewam łoże moje. Zamroczyło się zgryzotą oko moje, postarzało się z powodu wszystkich wrogów moich. Odstąpcie ode mnie wszyscy czyniący nieprawość, gdyż Pan usłyszał głos płaczu mego. Wysłuchał Pan błaganie moje, przyjął Pan modlitwę moją. Bardzo się zawstydzą i zatrwożą wszyscy wrogowie moi, zawrócą i zawstydzą się w tej chwili. Jest to najwyraźniej modlitwa zatrwożonego proroka Jehoszuły lub nawet samego Syna Bożego, być może po postawieniu go przed starszyzną żydowską, gdy go bito i opluwano na krótko przed skazaniem na śmierć. W wersecie czwartym murwana zostaje myśl dotycząca długości okresu jego udręki. W dalszym przebiegu przedstawia udręki swojego codziennego życia, pełnego trwogi, tak, że nawet w nocy nie ma wytchnienia. Następnie następuje zapowiedź wybawienia z rąk prześladowców, którymi były przede wszystkim elity żydowskie oraz poniekąd Rzymianie, gdyż biedoty nie musiałby się raczej obawiać. Po raz kolejny rozpatrywany jest także wątek śmierci jako stanu niebytu. Ma to miejsce w wersecie szóstym. Od wersetu siódmego dowiadujemy się o szoku, jakiego dozna świat, gdy zobaczy Boże zbawienie w odniesieniu do jego osoby. Mowa tu definitywnie o zmartwychwstaniu.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 W ten sposób Bóg ochraniał Jehoszułę. Wskazuje na to również wypowiedź zawarta w wersecie 8, mówiąca, że nic mu nie grozi, dopóki najwyższy jest po prawicy jego. Jest to cenna wskazówka na temat potęgi szatana, jaką roztacza nad ludźmi. Podobną wypowiedź cytowałem z drugiej Księgi Szmuela, z rozdziału 22, wersety 18-19, gdy mówiłem o potężnym przeciwniku, którym był oczywiście szatan. W wersecie 6 wskazuje na dziedzictwo, które mu się podoba, a tym, jak wiemy, jest królestwo Izraela. Motyw dziedzictwa będzie przewijał się jeszcze wielokrotnie także wśród apostołów i ewangelistów. Dalej w dziewiątym zapowiada, że nawet, a tym bardziej po śmierci nic mu nie grozi, bo Bóg czuwa nad jego duchem i nie zezwoli, by pozostał w łonie śmierci, ponieważ żaden sprawiedliwy nie może przepaść. Drogą życia, o której mówi, jest oczywiście chwała wynikająca ze zmartwychwstania. Tego typu wypowiedzi mogą być wskazówką na nieustającą odnowę duchu w ciele, aż wszystkie się kiedyś oczyszczą. Jest to jednak wyłącznie moja płonna nadzieja. Z ostatniego wersetu wynika, że wypowiedź pochodziła z ust Syna Bożego, gdyż tylko On ma miejsce po prawicy Boga. Następny przykład pochodzi z psalmu 17 w wersetach 8-15. do Trześć mnie jak zielnicy oka, ukryj mnie w cieniu swych skrzydeł przez bezbożnymi, którzy mnie gnębią, nieprzyjaciółmi, którzy mnie za wzięcie osaczają. Serce swe tłuszczem zarosłe zamknęli, a usta ich mówią wyniośle. Gdziekolwiek idziemy, otaczają nas, wypatrują, jakby powalić na ziemię. Podobny jest do lwa rządnego łupu i do lwiątka siedzącego w ukryciu. Powstań, Panie, wystąp przeciwko niemu, rzuć go na kolana. Niech mnie uratuje miecz Twój od bezbożnika, ręka zaś Twoja od ludzi, Panie. Od ludzi tego świata, których udziałem jest tylko to życie, a skarbów Twoich jest pełen brzuchich. Nasyceni są synowie ich, a nadmiar ich zostawiają dzieciom swoim. Ale ja dzięki sprawiedliwości ujrzę oblicze Twoje. Kiedy się obudzę, nasycę się widokiem Twoim. Wersety 8-14 opisują pewien konkretny typ osób prześladujących cieślę Jehoszułę, a mianowicie ludzi zamożnych, zaliczających się bezprzecznie do elit społeczeństwa. Byli oni wszędzie, dokąd podążał Syn Człowieczy, tak, że nie mógł się przed nimi ukryć i czyhali na okazję, aby Go oskarżyć. Także z informacji zawartych w Ewangeliach wiemy, że to właśnie przedstawiciele klasy zamożnej nastawali na jego życie. Każdy, kto obawia się, że utraci to, co udało mu się osiągnąć w życiu, był jego wrogiem. Ich też określa mianem bezbożnych grzeszników, którzy napełniają swoje brzuchy wszelkim bogactwem oraz ludźmi, którzy dostępują jedynie obecnego życia. Jest to bardzo wyraźny sygnał, który znamy także z wypowiedzi zawartych w Ewangeliach. W wersecie 15 zapowiada swoje zmartwychwstanie i wstąpienie do nieba. Psalm 18, w wersetach 40 zawiera część przytoczonej poprzedniej modlitwy dziękczynnej Dawida z drugiej Księgi Samuela, z rozdziału 22. Opasałeś mnie mocą do boju, przeciwników moich rzuciłeś pode mnie, sprawiłeś, że nieprzyjaciele moi uciekli przede mną, a ja zniszczę tych, którzy mnie nienawidzą. Wołali, lecz nie było wybawiciela, wzywali Pana, lecz im nie odpowiadał. Starłem ich jak proch na wietrze, usunąłem ich jak błoto na ulicy. Wyratowałeś mnie z waśni ludu. Postawiłeś mnie na czele narodów. Lud, którego nie znam, służy mi. Na samo słowo jest mi posłuszny. Cudzoziemcy upadają na duchu i drżąc wychodzą z twierd swoich. Pan niech żyje. Niech będzie błogosławiona skała moja. Niech będzie wywyższony Bóg, mój Zbawiciel. Bóg odpłaca za krzywdy moje i poddaje mi narody. Ratujesz mnie od zaciekłych nieprzyjaciół. Wynosisz mnie ponad przeciwników. Ocalasz mnie od męża gwałtownego a będę Cię, Panie, wysławiał między narodami i będę śpiewał imieniu Twemu. Zapewniasz wielką pomoc królowi swemu i okazujesz łaskę pomazańcowi swemu Dawidowi i potom jego na wieki. Proszę Państwa, słysząc ostatnie słowa o królu Dawidzie, zastanawiacie się Państwo, dlaczego nie dołączyłem tego psalmu do grupy Proros o potomku Dawidowym. Nie dołączyłem, gdyż nie o Dawida w nim chodzi. Wszystkie wypowiedziane tu słowa są słowami Ducha, słowami Syna Bożego, który dziękuje Ojcu. Wersety 41-43 odnoszą się do rozgromienia wojsk świata w Wielkim Dniu Pana. Donoszą o mocy, jaką otrzymał od Boga i o pokonaniu wszystkich swoich wrogów. W wersecie 44 wspomina, że Bóg wyratował go z niedoli i postawił jako władcę narodu ziemi, a lud, którego kiedyś nie było, bo go nie znał, oddaje mu cześć i chwałę. Jest to wyraźna wskazówka na znane już wypowiedzi dotyczące utworzenia nowej klasy wiernych, czyli ludu Bożego. Mowa jest również o karze za pohańbienie syna, jaka spadnie na jego prześladowców. Reszta wersetów to nawiązanie do wspomnianej modlitwy Dawida. Wypowiedź jest słowami syna do ojca i dotyczy definitywnie dnia powrotu syna Bożego na ziemię. Psalm 21, wersety 1-14 do zawiera również proroctwo o następującej treści. Przewodnikowi chóru, psalm Dawidowy. Panie, król raduje się mocą Twoją i weseli się bardzo zbawieniem Twoim.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 Ręka Twoja dosięgnie wszystkich nieprzyjaciół Twoich, a prawica Twoja dosięgnie tych, którzy Cię nienawidzą. Uczynisz, że będą jak w piecu ognistym, gdy się zjawisz. Pan w gniewie swoim pochłonie ich, a ogień ich pożre. Wygubi z ziemi ich pokolenia, a potomstwo swoich spośród ludzi. Bo zamierzyli zło przeciwko Tobie i uknuli spisek, lecz nie przemogli. Ty bowiem zmusisz ich do ucieczki, cięciwe łuku swego nastawisz przeciwko nim. Powstań, Panie, w mocy swojej, a będziemy śpiewać i wysławiać potęgę Twoją. Psalm jest dziękczynieniem za przychylność Boga wobec swojego króla, którym jest jedynie Jehoszuła, gdyż to właśnie Jemu dane zostało wieczne życie. To On, a nie Dawid, jest błogosławieństwem dla narodów po wszystkie czasy i stoi przed obliczem Ojca. Psalm zapowiada również zagładę wszystkich wrogów i spalenie ich w ogniu, który niekoniecznie musi być odpowiednikiem czegoś w rodzaju piekła. Jednym z najbardziej znanych proroc jest cały Psalm 22, od wersetu 2 do 31, cytowane z reguły w pojedynczych wersetach, oderwanych jeden od drugiego. Przytoczę i omówię go w całości, gdyż jest to moja metoda na objawianie prawdy. W psalmie tym przemawia definitywnie jedynie duch proroka Jehoszuły. Przywodnikowi chóru na nutę łania w czasie zorzy porannej. Boże mój, Boże mój, czemuś mi opuścił? Czemuś tak daleki od wybawienia mego, od słów krzyku mego. Boże mój, wołam co dnia, a nie odpowiadasz i w nocy...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 Wybaw mnie z paszczy lwa i odrogów bawołów. Ty odpowiedziałeś mi. Będę opowiadał imię Twoje braciom moim. Będę Cię chwalił pośród zgromadzenia. Wy, którzy się boicie Pana, chwalcie Go. Wysławiajcie Go wszyscy potomkowie Jakuba. Bójcie się Go wszyscy potomkowie Izraela. Gdyż nie wzgardził i nie brzydził się nędzą ubogiego, ani nie ukrył przed Nim oblicza swego. Lecz gdy wołał do Niego, wysłuchał Go. Od Ciebie pochodzi moja pieśń pochwalna w wielkim zgromadzeniu. Śluby moje spełnię wobec tych, którzy się Ciebie boją Ubodzy jeść będą i nasycą się Będą chwalić Pana ci, którzy Go szukają Niech serce Wasze ożyje na zawsze Wspomną i nawrócą się do Pana wszystkie krańce ziemi I pokłonią się przed Nim wszystkie rodziny pogan Bo do Pana należy Królestwo, On panuje nad narodami Tylko Jemu oddawać będą cześć wszyscy możni ziemi Padną przed Nim na kolana wszyscy, którzy się w proch obracają A nie mogą utrzymać się przy życiu Potomstwo będzie mu służyć, będzie opowiadać o Panu przyszłemu pokoleniu. Przyjdą i ogłaszać będą sprawiedliwość jego ludowi, który się urodzi, gdyż tak uczynił. Proszę Państwa, psalm ten jest jednym z proroc zawierających dużą ilość szczegółów odnoszących się do wydarzeń znanych nam z Ewangelii. Jak wspomniałem na wstępie, w psalmie przemawia głównie prorok Hoszuła, cieśla z Galilei. Począwszy od wersetu 2-3, Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił. Jak widzimy słowa te nie padły po raz pierwszy na krzyżu, lecz zostały spisane przez kogoś pod natchnieniem Ducha Bożego całe tysiąclecie wcześniej. Skarga zawarta w obu wersetach mogłaby wskazywać na osamotnienie Jehoszuły jeszcze przed jego pojmaniem. Jestem głęboko przekonany, że wypowiedzi te mogą dotyczyć obu istot duchowych w ciele cieści, gdyż z pewnością obie odczuwały rosnące przerażenie tym, co ma nastąpić. Wypowiedź definiuje okres wskazywany we wszystkich Ewangeliach, gdy na pewno niejednokrotnie, lecz wielokrotnie padało pytanie, czy ten kielich nie może zostać od niego oddalony. Na przykład w Ewangelii Mateusza w rozdziale 26, czy Marka w rozdziale 14, lub, Luk lub Łukasza w rozdziale 11, lub 22. W Mateusza 26 czytamy, Potem postąpił nieco dalej, upadł na oblicze swoje, modlił się i mówił, Ojcze mój, jeśli można, niech mnie ten kielich minie. Wszakże nie jako ja chcę, ale jako Ty. Dalej w 42. Znowu po raz drugi odszedł i modlił się, mówiąc Ojcze mój, jeśli nie może mnie ten kielich minąć, żebym go pił, niech się stanie wola Twoja. Na pytanie to sam sobie dał odpowiedź. W Ewangelii Jana w rozdziale 18, werset 11 mówi wręcz do Kefasa Czy nie mam pić kielicha, który mi dał Ojciec? Przechodzimy do dalszych wersetów. W wersetach 4-9 przemawia definitywnie już tylko Cieśla Jehoszuła, powołując się na przodków Izraela. Słowa ojcowie nasi odnoszą się bowiem do człowieka. Następnie w wersetach 7-9, gdy wypowiada słowa ale ja jestem robakiem, nie człowiekiem, hańbą ludzi i wzgardą pospólstwa, ukazuje nastawienie rodaków do jego osoby. Słowa te mogą wskazywać niekoniecznie na szyderstwa po pojmaniu go, ponieważ czas ten jeszcze nie nadszedł, jak wskazują dalsze wersety, ale na szyderstwa, jakie najprawdopodobniej znosił na co dzień, przez całe swoje życie, na przykład głównie ze względu na jego wygląd zewnętrzny lub wyjątkową osobowość. Wygląd jeśli mógł być wyszydzany, ponieważ przytoczę także proroctwa omawiające również i to zagadnienie. Wskazują one wyraźnie na nieco inny wygląd cieśli niż ten, który próbują nam sprzedać światowe religie. Czy mi Państwo wierzycie, czy nie? Niedługo skonfrontuję Państwa z faktami, które ukażą, że nawet w domu rodzinnym nie miał Jehoszuła lekkiego życia. Jego los niewiele odbiegał od losu Józefa. Kolejna wypowiedź z wesetu dziewiątego, zaufał Panu, niechże go ratuje, jest wszystkim dobrze znana, gdyż podawana jest w Ewangeliach. W wersetach 10-11 wychwala i wyznaje swoją wiarę w Najwyższego jako swojego Stwórcę i przewodnika od dnia narodzin. Nie wspomina jednak o cudownych okolicznościach Jego poczęcia i narodzin przedstawianych światu przez Kościół odstępców. Począwszy od wersetu 12 aż do końca psalmu, to jest do 31, błaga o wsparcie, rozpoczynając od słów Nie oddalaj się ode mnie, bo niedola bliska, ukazujące rosnące przerażenie przed tym, co miało niebawem nastąpić. Widzimy wyraźnie, że doskonale znał przebieg wydarzeń. Opisuje swoich prześladowców, porównując ich do krwiożerszych lwów, a także do cielców lub byków baszanu, a raczej do zła i bezbożności, które one symbolizowały. Od wersetu 15 do 21 opisuje swój wręcz paniczny strach przed nimi i przechodzi do opisu samego pojmania, torturowania, przybicia do krzyża. Jednak słowa z wersetu 16 i położyłeś mnie w prochu śmierci jako odnoszące się do jego śmierci uważam za nieprawidłowo przetłumaczone, ponieważ pozostałe, również obcojęzyczne przekłady tego psalmu używają tu czasu przyszłego. Tak na przykład Biblia Tysiąclecia podaje następująco kładziesz mnie w prochu śmierci. Dokładnie tak samo podaje na przykład niemiecka Elberfelder Bibel und in den Staub des Todes mich, oznaczając również wydarzenie, które ma dopiero nastąpić. W 17 opisuje przybicie do krzyża i całe cierpienie, jakiego doznawał, oraz napawanie się jego prześladowców tym widokiem. Następnie czytamy o dobrze znanym z Ewangelii wydarzeniu, jakim było rzucanie losów o jego suknię. W wersetach 19-22 modli się ponownie o wybawienie go z niedoli i otrzymuje wyczekiwaną odpowiedź, gdyż potwierdza – Ty odpowiedziałeś mi – o dziwo, potwierdzenia tego nie znajdujemy w żadnym z pozostałych przekładów pisma, za wyjątkiem wspomnianej już niemieckiej Elberfelder Bibel, ponieważ tej wypowiedzi nie ma w hebrajskojęzycznym psalmie. Została ona zatem niesłusznie dodana do oryginalnego tekstu. Wypowiedź została dodana z nieznanych powodów, którymi mogło być chociażby ewentualność wykluczająca sytuację, że Syn Boży nie otrzymał odpowiedzi lub, aby jakakolwiek z Jego próśb nie została wysłuchana. Ale... Nie musiał wcale otrzymać odpowiedzi, gdyż wypowiedź nie padła z ust Syna Bożego, to jest anioła, ale cieśli, który i tak praktycznie wykonał swoje zadanie oraz przez cały czas był wzmacniany przez Najwyższego. To tylko nauka świata, która zrobiła z człowieka Bożego Pomazańca, Syna, musiała posłużyć się fortelem, by wytłumaczyć fakt braku odpowiedzi. Jak już wynika z poprzednich prorostów, Bóg ochraniał obie istoty przez cały czas. Jechoszuła wskazywał na ten fakt wielokrotnie nawet w Ewangeliach, jak na przykład u Jana w rozdziale 16, werset 32, gdy mówi Oto nadchodzi godzina, owszem już nadeszła, że się rozproszycie, każdy do swoich i mnie samego zostawicie, lecz nie jestem sam, bo ojciec jest ze mną. W rozdziale 11, werset 41 bardziej wyrazi się odnośnik do tych słów. Wypowiedź brzmi następująco Usunęli więc kamień, gdzie leżał umarły, a Pan, zniósły oczy w górę, rzekł Ojcze, dziękuję Ci, żeś mnie wysłuchał, a ja wiedziałem, że mnie zawsze wysłuchujesz, ale powiedziałem to ze względu na lud stojący wokoło, aby uwierzyli, żeś Ty mnie posłał. Lub w Ewangelii Łukasza w rozdziale 22, 43, gdy czytamy A ukazał mu się anioł z nieba umacniający go i w śmiertelnym boju jeszcze gorliwie się modlił i był pod jego jak krople krwi spływające na ziemię. Na pewno miało miejsce wiele sytuacji, gdy obaj potrzebowali wsparcia, chociaż nie znajdujemy w Ewangeliach zbyt wielu wskazówek na ten temat. Strach narastał stopniowo, ponieważ narastała też nienawiść elit przeciwko prorokowi. To świadczenie to było zjawiskiem nowym dla obu duchów w ciele cieśli, pomimo faktu, że znały one swój los. Z tego też powodu Najwyższy wspierał ich nieustannie i zsyłał nawet inne anioły, by dodawały im otuchy. Jest to wskazówka na moc, jaką dysponował szatan, nieustannie niepokojący ich rękoma prześladowców. Potrafią z pewnością podnieść poziom naszego strachu do granic wytrzymałości. Posługując się tą wypowiedzią, która znajduje wyraźne odzwierciedlenie w Ewangeliach Łukasza lub Jana, widzimy, że Ojciec wspierał obu bezustannie. To właśnie z powodu faktu, że zawsze zostaje wysłuchany, mówił dalej, że będzie wysławiał imię Boga pośród swoich ziemskich braci, a następnie wychwala sprawiedliwość Bożą, gdy nie odwraca się od pokrzywdzonych. Czyni to począwszy od wersetu 23, gdy dziękuje i wychwala Bogu za Jego sprawiedliwość wobec nawet najmniejszych i najbiedniejszych ludzi, do których zaliczał się zapewne cieśla, w którego ciele przebywał. Zapowiada również dalsze wykonywanie swej misji już u boku ojca, gdy sam będzie wzmacniał wszystkich wiernych poszukujących Boga. I znowu przewija nam się wspomniana już przeze mnie konieczność poszukiwania Boga i prawdy o Bogu, bez której nie otrzymamy pomocy od Syna. Przypomnijcie sobie Państwo obietnicę daną wszystkim, którzy Go szukają. Kto szuka, ten znajdzie, kto puka temu otworzą i tym podobne. W kolejnych wersetach zapowiada strach wszystkich narodów oraz fakt, że padną na kolana przed Bogiem, co z kolei przypomina nam zapowiedzi Boga spisane w Księdze Izajasza w rozdziale 45, werset 23, mówiące, że ugnie się przed Nim bez wyjątku każde kolano. W pozostałych wersetach zapowiada pozyskanie wiernych spośród wszystkich plemią ziemi i utworzenie ludu Bożego, który jeszcze nie istniał. Proszę Państwa, tak właśnie wygląda proroctwo z prawdziwego zdarzenia. W takiej wypowiedzi nie można manipulować albo na siłę wyłuskiwać jedno zdanie i układać wokół niego jakąś historyjkę. Pismo zawiera bardzo wiele tak obszernych proroct zawierających pokaźną liczbę szczegółów odnośnie przyszłych wydarzeń i jest głupotą pobudzoną przez szatana dokonywanie jakichś manipulacji, byleby uzasadnić wprowadzenie nauki niezgodnej z prawdą zawartą w Piśmie Świętym. Nie wiedzieli jednak o tym wywodzący się z elit tzw. ojcowie Kościoła, gdyż przypuszczali, że po wszystkie czasy narody będą znajdowały się pod ich obcasem i nikt nigdy nie odważy się doszukiwać prawdy. Nie pomylili się jednak aż tak bardzo, ponieważ tendencja ta utrzymała się do XVI wieku, a następnie zamieniła się w pozorne poszukiwanie prawdy, silnie związane jednak ze starym sposobem postępowania. Mam tu na myśli okres reformacji oraz powstawanie w późniejszym okresie wielu nowych kierunków, tzw. chrześcijańskich zadowalających się jednak przyjęciem utrwalonej już przez wieki nauki. Taka taktyka stosowana jest z wielkim powodzeniem aż po dziś dzień i przeraża mnie fakt, że nawet osoby, które próbują odnaleźć tę prostą drogę, w pewnym momencie zaczynają ponownie kluczyć, byleby sprostać oczekiwaniom własnego serca lub serc tych, których chcą sobie pozyskać. Na tej to zasadzie cały świat podąża ślepo lub też nie, za naukami wprowadzonymi po dokonaniu szeregu odstępstw i nikt nawet nie ma zamiaru podjęcia próby korekty kursu. Takim to sposobem Bóg nadal przedstawiany jest jako bezlitosny, mściwy kłamca i oszust, choć nikt go oczywiście takim bezpośrednio nie określa. Takim określają go jednak nauki, które są głoszone oraz uczynki tych, którzy je wygłaszają. Nie będę się jednak dłużej rozwodził na ten temat, ponieważ omówiłem go w ostatnim odcinku serii. Pora powrócić na poprawną ścieżkę i przejść do następnego proroctwa, bo to jest tematem tego odcinka. Kolejny fragment nie jest już aż tak obszerny jak psalm 22. W psalmie 30 w wersetach 1-13 czytamy następującą wypowiedź. Psalm Dawidowy. Pieśń na poświęcenie przybytku. Wysławiać Cię będę, Panie, bo wyciągnąłeś mnie z toni i nie pozwoliłeś wrogom moim cieszyć się ze mnie. Panie, Boże mój, wołałem do Ciebie i uzdrowiłeś mnie. Panie, podniosłeś z otchłani duszę moją, ożywiłeś mnie pośród tych, którzy schodzą do grobu. Wysławiajcie Pana święci Jego i wyznawajcie święte Jego imię, bo tylko chwilę trwa gniew Jego, ale życzliwość Jego całe życie. Wieczorem bywa płacz, ale rankiem wesele. A ja, pewny siebie, powiedziałem, nie zachwieję się na wieki. Panie, w życzliwości swej postawiłeś mnie na potężnej górze, do Ciebie, Panie, wołałem i Pana błagałem o zmiłowanie. Jaki zysk z krwi mojej, z mojego zejścia do grobu, czy proch może Cię wysławiać, czy może zwiastować wierność Twoją? Wysłuchaj, Panie, i zmiłuj się nade mną. Panie, bądź moim wspomożycielem. Zmieniłeś skargę moją w taniec. Rozwiązałeś mój wór pokutny i przepasałeś mię radością. Aby dusza moja śpiewała Ci i nie zamilkła. Panie Boże mój, będę Cię wiecznie wysławiał. W psalmie tym dziękuję Bogu za zmartwychwstanie, wskazując jednocześnie na moment swojej śmierci na krzyżu, to jest wieczór, oraz na poranek po zmartwychwstaniu, który okazał się radosnym dla wszystkich, którzy przybyli do grobu, gdyż nie znaleźli go w miejscu, w którym go pochowano. Jeszcze tego samego poranka ukazał się niektórym, jak donoszą Ewangelie i listy apostolskie. W wersecie dziesiątym poruszany jest ponownie wątek śmierci jako formy niebytu dla ducha, Słowa te są rodzajem skargi, która została przedstawiona w formie pytań. Postawione pytania dotyczą sensu jego śmierci, co jest kolejną wskazówką na nieznajomość powodów dotyczących losu, który miał go spotkać. Znał zapewne drogę, którą musi iść, lecz nie znał wszystkich faktów. Nie był świadom faktu konieczności wypełnienia jakiegoś paktu z szatanem. Czy to możliwe? Jak najbardziej. Nie posiadał ani on, jak też żaden z proroków przed nim, żadnej wiedzy na ten temat, gdyż nikt przedtem nie informował ich o czymś takim. Nawet Mojżesz, jeżeli uważać go za twórcę pierwszych pism, nie posiadał informacji na ten temat, lecz spisywał historię swoich przodków, nie będąc świadom faktu, że większość z tych informacji ma ukryty sens. On spisywał to dla nas, żyjących współcześnie, abyśmy u końca dni odkryli te tajemnice. Rozdział trzeci. W Psalmie 31, werset 1 do 18 znajdujemy następujący opis. Przewodnikowi chóru Psalm Dawidowy. W Tobie, Panie, szukałem schronienia, obym nigdy nie doznał wstydu. Przez sprawiedliwość swoją wybaw mnie, nakłoń ku mnie ucho swoje, śpiesznie ocal mnie. Bądź mi skałą obronną, grodem warownym, by mnie wybawić. Boś Ty skałą moją i twierdzą moją, przez wzgląd na imię Twoje będziesz mnie prowadził i wiódł. Wyciągnij mnie z sieci, którą zastawili na mnie, boś Ty schronieniem moim. W ręce Twojej polecam ducha mego, odkupiłeś mnie. Panie, Boże wierny. Nienawidzisz tych, którzy czczą marne bałwany. Ja jednak ufam Panu. Raduję się i weselę łaską Twoją, gdyż wejrzałeś na niedolę moją. Poznałeś utrapienie duszy mojej. Nie wydałeś mi w ręce nieprzyjaciela, postawiłeś nogi moje na miejscu szerokim. Zmiłuj się nade mną, Panie, bo mi jest uciśniony. Zmętniało zgryzoty oko moje, dusza i wnętrzności moje. Bo życie moje upływa w boleści, a lata moje w westchnieniach. Siła moja słabnie z powodu winy mojej, a kości moje usychają. Stałem się pośmiewiskiem dla wszystkich wrogów moich, zwłaszcza dla sąsiadów moich, postrachem dla znajomych moich. Ci, co mnie widzą na ulicy, uciekają ode mnie. Wymazany jestem z pamięci, jak umarły. Jestem jak rozbite naczynie. Słyszę bowiem, jak wielu mnie obmawia. Strach czai się wokoło, kiedy razem naradzają się przeciwko mnie, spiskują, aby odebrać mi życie. Ale ja Tobie ufam, Panie, mówię, Tyś Bogiem moim, w ręku Twoim są losy moje. Ocal mnie z rąk nieprzyjaciół i prześladowców moich. Rozjaśnij oblicze swoje nad sługą swoim, wybaw mnie własce swojej. Panie, niech nie doznam wstydu, dlatego że Ciebie wzywałem. Niech doznają wstydu bezbożni, niech zamilkną pogrążając się w otchłani, a serce Wasze niech będzie dzielne wy wszyscy, którzy macie nadzieję w Panu. Cały psalm 31 jest biadaniem nad swoim losem Ducha Cieśli Jehoszuły, którego życie nie upływało w dostatku i w spokoju. Jak każdy wierny Bogu, także i On nie wiódł spokojnego życia, zarówno przed, jak i po wstąpieniu w Niego Ducha Syna Bożego. Nie znajdujemy tu chronologii wydarzeń, lecz z kontekstu wynika, że wpierw uskarża się na swoje życie jako przeciętny człowiek społeczności żydowskiej, aby w dalszych wypowiedziach przybierać postać prześladowanego zagłoszenie dobrej nowiny, Brak chronologii w odniesieniu do jakiegoś konkretnego okresu czasu dotyczącego życia przyszłego proroka. Jest to raczej rodzaj skargi, w której wymienione zostają fakty mające dopiero nastąpić. Od pierwszego do piątego wersetu Jeho szuła Ojca jako jedyną ochronę, skałę dającą schronienie i prosi o wsparcie i ratunek z ręki prześladowców. W szóstym najprawdopodobniej na krótko przed pojmaniem, wiedząc co ma się wkrótce wydarzyć, poleca swojego ducha Bogu, który wykupi go z rąk szatana poprzez przelanie jego niewinnej krwi, oznaczającej wypełnienie umowy. Jego skarga jest przynajmniej w dużej części skargą ducha cieśli Jeho nad losem, jaki mu przypadł w udziale. Aż do wersetu jedenastego krytykuje wiarołą swoje służenie bałwanom, co wyraźnie wskazuje na czasy późniejsze zupełnie niezwiązane ze wspomnianym Dawidem. W wersecie jedenastym odkrywamy jedną z trzech zagadkowych wypowiedzi, o których wielokrotnie wspominałem, sugerując, że mogłyby być wskazówką, iż życie proroka lub też synostwo choszuły mogłoby mieć nieco inny przebieg niż nam się wydaje. Chodzi mi mianowicie o powtarzające się wypowiedzi odnoszące się do jakiegoś bliżej niesprecyzowanego przewinienia rodzaju winy, której jakoby dopuścił się prorok lub też sam Syn Boży, za którą przeprasza. W innych wypowiedziach sam Bóg wspominał ustami innych proroków, że owa wina zostanie mu odpuszczona. Proszę mi wierzyć, że nie może chodzić o występek Dawida z Batrzebą i skazaniem na niechybną śmierć Uriasza Chetejczyka, jej niewinnego męża, ponieważ prorok Natan wyraźnie wypowiedział Dawidowi, że Bóg już odpuścił mu ten grzech. Dawid musiał ponieść karę i potomek, którego spodził z Batrzebą, musiał umrzeć. Wątek tej nieokreślonej winy przewija się wielokrotnie w piśmie i to jednoznacznie w wypowiedziach odnoszących się do proroka lub samego syna. Jak można by się spodziewać spośród wszystkich dostępnych mi tłumaczeń, także obcojęzycznych, włącznie z hebrajskojęzycznym Tanach, czyli jakby nie było z tekstem źródłowym, jedynie Biblia Tysiąclecia oraz łacińska wulgata, to znaczy oba tłumaczenia kościoła rzymskiego, są jedynymi, które nie zawierają nawet wzmianki o takowej wypowiedzi. Omawiany werset brzmi jedynie następująco, bo z gryzota trawi me życie, a wzdychanie moje lata, siłę moją zachwiał ucisk i kości moje osłabły. To wszystko, ale jakoś mnie to nie dziwi. Od wersetu dwunastego uskarża się, że jest niczym trendowaty, który przeraża wyszydzających go ludzi, a następnie wspomina o zapieraniu się znajomości z nim. Jest to wypowiedź adekwatna do zachowania się wszystkich uczniów, którzy w chwili pojmania na Górze Oliwnej opuścili go lub wypierali się znajomości z nim, jak na przykład Simon Kefas, zwany niesłusznie Piotrem. Opis dotyczy jednak raczej okresu, w którym stał się on prorokiem i niebezpieczeństwem dla wszystkich, którzy go znali. Opisuje ponadto spiski i nienawiść do niego oraz, że każdy czyha na jego życie. W ostatnich wersetach wielbi Boga, jako jedynego, na kim może polegać, a gani wszystkich niewiernych i porównuje ich do pospolitych śmiertelników, dla których nie ma ratunku. Przechodzimy do kolejnego prosła, a zawartego w psalmie 35, w wersetach 11-28. do 28. Dawidowy, rozpraw się, Panie, z przeciwnikami moimi, walcz z tymi, którzy walczą ze mną. Chwyć tarcze i puklesz i powstań mi na pomoc. Dobądź włóczni i zagróć drogę przeciwnikom moim. Powiedz duszy mojej, jam zbawieniem Twoim. Niech okryją się wstydem i hańbą ci, którzy nastają na życie moje. Niech cofną się i zawstydzą ci, którzy myślą o zgubie mojej. Niech będą jak plewa na wietrze i anioł pański niech ich rozproszy. Niech droga ich będzie ciemna i śliska, a anioł pański niech ich ściga. Gdyż bez przyczyny zastawili na mnie zgubne sidła swoje, bez przyczyny wykopali na mnie dół. Niechaj spadnie na nich niespodziewanie zgubań. Niech złowi się w sidła, które zastawiał. Niechaj w nie wpadnie i zginie. Wtedy dusza moja będzie weselić się w Panu, będzie radować się ze zbawienia Jego. Wszystkie kości moje powiedzą, Panie, któż jest Tobie równy? Ratujesz ubogiego przed silniejszym, a ubogiego i biednego przed łupieżcą Jego. Powstają fałszywi świadkowie, pytają o to, czego nie wiem. Płacili mi złem za dobre. Czyhali na moje życie, a ja, gdy chorowali, Wór przywdziewałem i umartwiałem się postem i moja modlitwa powracała do mojego łona jak po stracie przyjaciela czy brata. Chodziłem jak w żałobie po matce, szczerniały i pochylony. Lecz kiedy się chwieją, z radością się zbiegają, przeciwko mnie się schodzą obcy, których nie znałem, szarpią mnie bez przerwy, następują i szydzą ze mnie, zgrzytają przeciwko mnie zębami. Panie, jak długo na to patrzeć będziesz? Wyzwól duszę moją od tych, co ryczą, ocal życie moje od tych lwów. Wysławiać Cię będę w wielkim zgromadzeniu, wobec licznego ludu chwalić Cię będę. Niech moi przewrotni wrogowie nie radują się z mojego powodu, niech nie spoglądają szyderczo ci, co nienawidzą mnie bez przyczyny. Nie mówią bowiem o pokoju, lecz przeciw spokojnym w kraju zmyślają fałszywe słowa. Rozwierają na mnie usta swoje, mówiąc, ha, ha, nasze oczy to widziały. Widziałeś to, panie, nie niemicz, panie, nie oddalaj się ode mnie, osknij się, obudź się ku mojej obronie. Boże i Panie mój, by prowadzić sprawę moją. Sądź mnie według sprawiedliwości swojej, Panie Boże mój. Niech się nie śmieją z mojego powodu. Niech nie mówią w sercu swoim, ach, o to, czego pragnęliśmy. Niechaj nie mówią, pochłonęliśmy go. Niech zarumienią się ze wstydu wszyscy, którzy cieszą się z nieszczęścia mego. Niech okryją się wstydem i harmią ci, którzy wynoszą się nade mnie. Niech radują się i weserą ci, którzy pragną uniewinienia mojego. niech mówią nieustannie, wielki jest Pan, który pragnie pokoju sługi swego. Wtedy język mój będzie opowiadał sprawiedliwość Twoją, przez cały dzień głosił chwałę Twoją. W psalmie tym już na wstępie odnajdujemy prośbę o wsparcie przed prześladowcami, ale nie o ich śmierć. Myśl ta przewodzi w utworze aż do samego końca. Słowa z wersetu trzeciego Powiedz duszy mojej i jam zbawieniem Twoim są prośbą o duchowe wsparcie, o zapewnienie, że celem jego postępowania będzie zbawienie. W rzeczywistości prosi o potwierdzenie, że Bóg nadal go wspiera, a więc, że podąża prawidłową drogą. Od wersetów 4 do 8 prosi o pomstę dla wszystkich prześladowców, którzy oskarżają i prześladują go niewinnie. W wersetach 9 do 10 wskazuje, że gdy zostanie pomszczony, dozna ulgi i zbawienia, bo Bóg jest sprawiedliwy nawet w stosunku do najmniejszego z ludzi, określając siebie mianem biedaka. W wersetach 11 16 odnosi się do swoich ostrzeców, którzy prześladowali go za dobro i sprawiedliwość, które wokół czynił. Od wersetu 17 aż do 28, czyli do końca psalmu, błaga o pomoc przed prześladowcami, oszczercami i grzesznikami, napawającymi się jego poniżeniem. Wszelka chwała ma przypaść tym, którzy uwierzyli w niego, jak zapowiada w wersecie 27. Pokojem sługi swego jest bezprzecznie wieczny żywot u boku Stwórcy. Cały psalm opisuje prześladowania, jakich dopuszczały się elity żydowskie pragnące jego zguby. Kolejnym psalmem, którym się zajmiemy, jest psalm 40, w wersetach 2-18. do 18. Jednak już tu i teraz jestem zmuszony postawić kilka niewygodnych pytań, jak i wysnuć wnioski odnośnie opisu, z jakim mamy do czynienia. Osobiście uważam, że jest jeszcze na to za wcześnie. Nie mam jednak wyjścia, ponieważ doszliśmy do tego utworu i zmotywował on mnie do takiego postępowania. Osobiście uważam, że psalm ten opisuje nową historię świata, tę prawdziwą, Ponieważ zapowiada wydarzenia, o których nauka świata wolałaby zupełnie zapomnieć i zatrzeć po niej wszelki ślad. Fakt, że mamy do czynienia z utworem absolutnie wyjątkowym, chociaż znanym, wskazuje chronologia wydarzeń w nim przedstawiona. Utwór ten odpowiada bowiem na pytania, co stało się z ciałem oraz duchem cieśli Jehoszuły po zamordowaniu go na krzyżu i pochówku, bo wiadomo, że nie mógł on wstąpić do nieba. Z relacji wiadomo, że wielokrotnie ukazywał się on podróżnymi różnymi postaciami swoim uczniom jako istota z krwi i kości. Co stało się zatem po śmierci i zmartwychwstaniu z człowiekiem Jehoszuła, prorokiem narodów, potomkiem Józefa? Wszyscy milczą na ten temat, gdyż nauka kościoła odstępców zrobiła z niego Syna Bożego i w ten sposób powaliła prawdę na kolana. Szanowni Państwo, jak zwykle to samo pismo dostarcza nam dowodów, że Najwyższy wypełnił wszystkie obietnice, które mu składał. Nie wszystkie te utwory omówiliśmy, gdyż dopiero rozpoczęliśmy poszukiwanie prawdy. Proszę zwrócić uwagę na chronologię wydarzeń. Tęskni oczekiwałem Pana, skłonił się ku mnie i wysłuchał wołania mojego, wyciągnął mnie z dołu zagłady, z błota grząskiego, postawił na skalę nogi moje, umocnił kroki moje, włożył w usta moje pieśń nową, pieśń pochwalną dla Boga naszego. Ujrzy to wielu i ulęknie się i ufać będą Panu. Błogosławiony mąż, który w Panu pokłada nadzieję swoją i nie zwraca się do wyniosłych ani uwikłanych w kłamstwie. Wiele cudów uczyniłeś, Panie, Boże mój, a w zamysłach Twoich wobec nas nikt Ci nie dorówna. Gdyby mnie chciał oznajmić i ogłosić, są liczniejsze, niż zdołałbym opowiedzieć. Nie chcesz ofiar krwawych i darów, ale dałeś mi otwarte uszy. Nie żądasz całopalenia i ofiary zagrzesznej. Wtedy rzekłem, oto przychodzę. W zwoju księgi napisano o mnie. Pragnę czynić wolę Twoją, Boże mój, a zakon Twój jest we wnętrzu moim. Zwiastowałem sprawiedliwość w wielkim zgromadzeniu, Oto walk swoich nie zamknąłem. Panie, Ty wiesz o tym. Nie ukrywałem w sercu swoim sprawiedliwości Twojej. Opowiadałem o wierności Twojej i zbawieniu Twoim. Nie zataiłem łaski i wierności Twojej wobec wielkiego zgromadzenia. To też Ty, Panie, nie odmawiam mi litości swojej. Łaska i wierność Twoja niechaj mnie zawsze strzegą. Otoczyły mnie bowiem niezliczone nieszczęścia. Dosięgły mnie winy moje nieprzejrzane. Są liczniejsze niż włosy na mojej głowie, a odwaga moja opuszcza mnie. Zechciej, Panie, ocalić mnie. Panie, pośpiesz mi z pomocą. Niech się zawstydzą i zarumienią wszyscy ci, którzy godzą na życie moje, by je zgubić. Niech cofną się okryci hańbą ci, którzy pragną mojej zguby. Niech osłupią z powodu swej hańby ci, którzy mówią do mnie, ha, ha. Niech się rozweselą i rozradują w Tobie wszyscy, którzy Cię szukają. Niechaj ci, którzy miłują zbawienie Twoje, mówią zawsze, wielki jest Pan. Ja wprawdzie jestem ubogim i biednym, ale Pan myśli o mnie ty jesteś pomocą moją i wybawieniem moim, Boże mój, nie zwlekaj. Już z pierwszych wersetów dowiadujemy się, że Bóg słyszał wołanie o pomoc swojego proroka przybitego do krzyża, a po jego śmierci, z pewnością po trzech dniach, wyciągnął jego ducha z otchłani. Następnie został on postawiony na skalę, co może mieć wielorakie znaczenie. Dowiadujemy się o tym z wersetów 2 do 9. Tęskni oczekiwałem Pana, skłonił się ku mnie i wysłuchał wołania mojego, wyciągnął mnie z dołu zagłady, z błota grząskiego, postawił na skalę nogi moje, umocnił kroki moje. Relacja ta nie znajduje żadnego potwierdzenia w odniesieniu do rosów Dawida, któremu oficjalnie przypisuje się autorstwo tego psalmu, jak i samo dziękczynienie. Są to definitywnie słowa zmartwychwstałego proroka z Galilei. W wersecie czwartym donosi on, że Najwyższy włożył w usta moje pieśń nową, pieśń pochwalną dla Boga naszego. Czym innym mogłaby być owa pieśń jak nie ową dobrą nowiną o Królestwie Bożym, którą przyszło mu zwiastować do końca życia? Mamy tu do czynienia z nowym aspektem, a mianowicie, kiedy i przez kogo zwiastowana była uprzednio dobra nowina. Częściowo była ona głoszona przez Syna Bożego przed śmiercią, lecz obecnie nabrała zupełnie innego znaczenia. Miał ją bowiem głosić ten, który z martwych stał. Chodził z bliznami na całym ciele, z bliznami po gwoździach na dłoniach i stopach, z bliznami od włóczni, jak i po skatowaniu i ubiczowaniu go przeżymian. Jego ciało musiało być pokryte bliznami od góry do dołu. W przebiegu serii skonfrontuję Państwa z i Izajasza opisującymi szczegółowo jego wygląd niczym potwora w ludzkiej skórze. Jego ciało zostało zmasakrowane i właśnie dlatego w wersecie czwartym padają następujące słowa Ujrzy to wielu i ulęknie się i ufać będą Panu. Jak się Państwu wydaje, co mogło być powodem strachu wielu, jak nie jego wygląd oraz zmartwychwstanie? Gdy opowiedział obcym, a więc poganą swoją historię, uwierzyli bez mrugnięcia oka. Nie wspomina jednak o całych narodach, lecz jedynie o wielu, którzy wystraszą się i uwierzą, co może oznaczać tylko jedno, a mianowicie, że owych wielu, to w odniesieniu do narodów bardzo niewielu, którzy uwierzą. Dla mnie osobiście wypowiedzi te są wskazówkami na fakt, że to on sam zakładał pierwsze zbory Boże, on głosił dobrą nowinę i te wszystkie legendy opowiadane od wieków, jakoby opuścił Palestynę i osiedlił się gdzieś na południu Francji z Marią Magdaleną u boku, mogą jak najbardziej odpowiadać prawdzie. Wiem, że brzmi to dla Państwa szokująco, ale tego typu wypowiedzi, a jest ich wiele więcej, mają dla mnie wagę dowodów, że jego historia nie zakończyła się na krzyżu. Krzyż był dopiero początkiem drogi proroka Jehoszuły. Wszystkie informacje na ten temat były skrupulatnie niszczone przez powstały 300 lat później Kościół Rzymski. W dalszym przebiegu utworu mówi o tych, którzy wykonują wolę Bożą, a więc o wypełniających zakon i plany Najwyższego. Wiele cudów uczyniłeś, Panie Boże mój, a w zamysłach Twoich wobec nas nikt Ci nie dorówna. Gdybym je chciał oznajmić i ogłosić, są liczniejsze niż zdołałbym opowiedzieć. Wypowiedź ta może dotyczyć wydarzeń przyszłych, niedawnych, jak i bardzo odległych w czasie wydarzeń przeszłych, o których został poinformowany. Jego los odpowiadał również planom Bożym, czyli konieczności wypełniania warunków paktu, by ukazać szatanowi jego porażkę. Wersety 7 do 11 są stosunkowo dobrze znane, gdyż zostały w nieco zmienionej formie użyte w pismach Nowego Testamentu. ów zmanipulowany przekaz dostarcza jednak wiele zadziwiających informacji. Szanowni Państwo, wypowiedź ta zawiera przynajmniej dwa aspekty, a mianowicie, jeżeli dotyczyły one jedynie osoby samego proroka, nie będzie ona niczym szczególnym, gdyż dotyczy jedynie zwykłego człowieka w ciele, jaki otrzymał. Jednak tak tzw. ojcowie Kościoła zmanipulowali oryginalny tekst psalmu na własną modłę, którego to wersję odnajdujemy w tzw. liście do hebrajczyków w rozdziale 10, werset 5, będącym rzekomo autorstwa Saula Starsu. Brzmi on następująco. "To też przychodząc na świat mówi... Nie chciałeś ofiar krwawych i darów, ale ciało dla mnie przysposobił. Treść i znaczenie wypowiedzi zostało zmienione, dając w ten sposób zupełnie inny punkt widzenia. W oryginale mowa jest o otwartych uszach, czyli wrażliwości na Boże Słowo, naukę Bożą, natomiast w drugiej wersji mowa jest o ciele i to o ciele przygotowanym jeszcze przed wstąpieniem na świat. Ta zmieniona forma sama w sobie przeczy już powszechnie propagowanej nauce religii światowych, że Syn Boży został poczęty w ciele i w ciele przyszedł już na świat, to znaczy, że w ciele się urodził. Jednak ta zmiana kontekstu sugeruje lub wręcz stwierdza, że wszedł on w uprzednio przygotowane ciało dorosłego mężczyzny, zastanawiający punkt widzenia i to w ustach apostoła, który otrzymał wiarę i naukę poprzez objawienie i to bezpośrednio z ust zmartwychwstałego Syna Bożego, czyli z pierwszej ręki. Powrócimy jeszcze do tej wypowiedzi w odcinkach poświęconych korekcie kłamstw w pismach Nowego Testamentu. Miał przyjść, by wypełnić wolę Bożą. Mamy tu do czynienia z drugim aspektem, który omawialiśmy już pod kątem posłuszeństwa. Pismo po raz kolejny stwierdza, że wypełnienie woli Bożej jest ważniejsze od wszelkiej ofiary, na co słusznie wskazuje przytoczony list. Miał nadejść, by znieść składanie ofiar rzeźnych za grzechy. Dalej Jehoszuła mówi, że jego nadejście przepowiedziało pismo. Czyżby chodziło mu również o błogosławieństwo Jakuba dla Judy? Czy on miał być owym Silo? Odpowiedź brzmi tak. Krótko po jego odejściu państwo izraelskie przestało przecież istnieć. W wersecie dziewiątym mówi z kolei, że zakon Boży ma zapisany w swoim sercu, czyli, że nowe przymierze pozbawione ofiar nie może być traktowane jako zmiana jakiegokolwiek przykazania zawartego w zakonie. Zakon nigdy się nie zmieni. Rozmawialiśmy już o tym w odcinku drugim. W kolejnym wersecie mówi również, że przekazał każde słowo, które miał wygłosić i niczego nie zataił. W wersetach 12-18 do prosi o wsparcie od uciskających go, ale nie prosi dla nich o śmierć, lecz aby jedynie odstąpili od niego. Informacje te są wskazówką dotyczącą jego nowego życia jako proroka. Wiadomo, że jako prorok najwyższego nie miał łatwego życia, a w szczególności gdy rozpoczął wprowadzanie zupełnie nowego zrozumienia dla nauki bożej. Jak wiemy, Żydzi nie pojmowali jej w ten sposób, nie wspominając o narodach pogańskich. Po zmartwychwstaniu głosił dobrą nowinę z całą pewnością głównie wśród pogan, zakładając nowy zbór Boży. Jak również wiadomo, wszyscy uczniowie Jehoszuły zostali pomordowani, a więc ten sam los musiał spotkać i Cieślę, gdyż nie jest przecież sługa ponad Pana swego. Z dalszego przebiegu dowiadujemy się również o jego bezgranicznej biedzie, która mu z pewnością nie ułatwiała zadania, była jednak konieczna ze względu na oskarżenia szatana. W wersecie 13 natykamy się ponownie na jedną z tych zagadkowych wypowiedzi, których będzie więcej, a mianowicie, gdy mówi o jakiejś bliżej nieokreślonej winie. Mogę jedynie przypuszczać, że mamy tu do czynienia tylko z osobistym sposobem pojmowania winy. Dla jednego bowiem grzechem będzie, gdy spojrzy na jakąś śliczną kobietę i następnie przez chwilę coś niecoś sobie w związku z jej osobą wyobrazi, a dla drugiego dopiero, gdy spędzi z nią upojną noc. Dla innego, gdy uśnie ze zmęczenia podczas wieczornej modlitwy, lub też gdy zapomniał podziękować Stwórcy za kolejny posiłek. Dla innego znowu, gdy tylko raz w roku przypomniał sobie o najwyższym. Każdy odbiera pojęcie własnego przewinienia w inny sposób i jest to moim zdaniem jedyna możliwość na wytłumaczenie tej wypowiedzi. Wersety 17-18 są dziękczynieniem dla Boga, wskazując jednak wyraźnie, że jedynie poszukujący Boga będą się radowali, a pozostali okryją się hańbą. Rozdział czwarty. Proszę Państwa, przechodzimy do następnego przykładu, który definitywnie nie jest żadnym prostwem o Mesjaszu, lecz jedną z bardziej znaczących manipulacji, tzw. ojców kościoła-odstępców, wykorzystanej w tzw. liście do Hebrajczyków rzekomo przez Saula Starsów w celu umocnienia swojej fałszywej nauki o Bogu w ciele człowieka. Mowa jest o psalmie 45, wersetach 1-18, który charakteryzowany jest przez fachowców jako klasyczny przykład gatunku tzw. psalmów królewskich, spisywanych najprawdopodobniej przez któregoś członków kasty pieśniarzy świątynnych w bliżej nieokreślonym okresie historii Izraela. Przewodnikowi chóru nutę Lilie, pieśń pouczająca synów Koracha, pieśń miłosna, serce moje wezbrało miłym słowem, opowiem czyny moje królowi. Język mój jest jak ryle zbiegłego pisarza. Najpiękniejszy jesteś wśród ludzi. Rozlany jest wdzięk na wargach Twoich, dlatego Bóg pobłogosławił Cię na wieki. Przypasz miec swój do biodra, bohaterze. Blask swój i dostojeństwo swoje. Niech Ci się szczęści. Wystąp w obronie prawa, łagodności i sprawiedliwości, a prawica Twoja dokona cudownych czynów. Strzały Twoje są ostre, ludy padają pod nogi Twoje. Upadnie serce wrogów króla. Tron Twój, o Boże, trwa na wieki wieków. Berłem sprawiedliwym jest berło Królestwa Twego. Miłujesz sprawiedliwość, a nienawidzisz bezprawia. Dlatego pomazał Cię Bóg, Twój Bóg, kolejkiem wesela jak żadnego towarzysza Twego. Wszystkie Twoje szaty pachną mirą, aloesem i kasją. Z pałaców z kości słoniowej rozwesela Cię gra na strunach. Córki królewskie wychodzą na spotkanie Twoje. Małżonka stoi po prawicy Twojej, zdobna złotem z ofiru. Słuchajże, córko, spójrz i nakłoń ucha. Zapomnij o ludzie swoim i o domu ojca swego. Król pragnie wdzięku Twego. Pokłoń mu się, bo on jest panem Twoim. Córka Tyru przyjdzie z darami, Tobie złożą hołd najbogaci z ludu. Córka królewska jest cała obciążona perłami, a szata jest złotem tkana. We wzorzystej sukni wiodą ją do króla. Za nią panny, przyjaciółki jej są prowadzone do Ciebie. Wiodą ją spośród okrzyków radości i wesela. Wchodzą do pałacu królewskiego. Zamiast ojców swych będziesz mieć synów swych, ustanowisz ich książętami na całej ziemi. Upamiętnię imię Twoje przez wszystkie pokolenia, dlatego ludy wysławiać Cię będą po wieki wieczne. Proszę Państwa, werset drugi wskazuje wyraźnie osobę, której dedykowana jest pieśń, a jest nią król, gdyż do niego zwraca się pieśniarz. W wersecie trzecim mamy do czynienia z wyraźnym przekłamaniem tekstu, ponieważ werset ten nie dotyczy wyglądu króla, lecz jego charakteru, a to poważna różnica. Użyty w oryginale wyraz jachwaw, oznaczać może bowiem piękny lub uroczy, ale też i poprawny w sensie sprawiedliwy i uczciwy. I właśnie to znaczenie jest w tym przypadku prawidłowe. Fakt ten potwierdza zdanie następujące po nim, stwierdzające totalny bezsens wypowiedzi, jakoby Bóg namaścił króla, ponieważ jest piękniejszy od innych. To stwierdzenie absurdalne, a nawet bluźnierstwo, gdyż Bóg patrzy na serce, a nie na wygląd, na co wielokrotnie wskazywał w swych wypowiedziach. Również nie żaden wdzięk rozlany jest na jego ustach, lecz wdzięczność w znaczeniu wdzięczności dla Boga. Werset ten powinien mieć następujące brzmienie Uczciwszy lub sprawiedliwszy jesteś od innych ludzi, rozlana jest wdzięczność na wargach Twoich, dlatego Bóg pobłogosławił Cię na wieki. Taki przekład jest jak najbardziej wierną wersją hebrajskiego oryginału, ponieważ przekazuje myśl przewodnią samej wypowiedzi, wychwalającej wyraźnie cechy charakteru króla. Słowa te o ile były skierowane np. do króla Dawida, mogły być również skierowane do potomka Dawidowego, który ma zasiąść na tronie po obaleniu świata szatana, ale takiemu stanowi rzeczy przeczy z kolei wypowiedź zawarta w wersecie 5, będąca życzeniami szczęścia w realizacji planów, co definitywnie nie może odnosić się do zapowiadanego Mesjasza ani do przyszłego potomka Dawidowego. Ich losy nie mają bowiem ze szczęściem niczego wspólnego, są raczej logicznym następstwem paktu z szatanem i konieczności oczyszczenia całego świata z jego grzechu. Do wersetu siódmego pieśń bezsprzecznie wychwala jedynie króla, ale w wersecie siódmym pojawia się zagadkowa wypowiedź, która w większości światowych przekładów w ogóle nie pasuje do całego utworu. Według większości przekładów tego psalmu następuje tu zmiana wątku, jakoby werset siódmy dedykowany był wyłącznie Bogu, co wcale nie musi być prawidłowe. Problemu widocznia oryginalny hebrajski tekst rozpoczynający się słowami kise ka Elokim", oznaczającym dokładnie twój tron, Bóg, trwa na wieki, a nie tron twój, o Boże, trwa na wieki. Werset ten nie jest wcale skierowany do najwyższego, lecz nadal do króla, a stwierdza, że to Bóg jest jego tronem, czyli jego podwaliną, fundamentem, skałą, na której król zbudował swe królestwo i u fundament trwa na wieki, na zawsze. Werset siódmy. Przy zachowaniu myśli przewodniej dotyczącej króla i jednocześnie spójności utworu powinien brzmieć więc następująco. Twój tron, Bóg, trwa na wieki. Berłem sprawiedliwym jest berło królestwa Twego. Lub twój tron to Bóg, który trwa na wieki. Lub Bóg, który trwa na wieki jest tronem Twoim. W sumie każda z tych wersji brzmi poprawnie, gdyż przekazują one intencje twórcy utworu wskazującego, że owa potęga króla opiera się na Bogu, który go wspiera. Istnieją przekłady biblijne, które właśnie w tej całkowicie poprawnej wersji przekazały intencje autora utworu. Zapytacie się więc Państwo, skąd wzięło się to całe zamieszanie? Odpowiedź jest prosta, a wiąże się z narzuconą siłą całemu światu nauką Kościoła Rzymskiego, że Mesjasz jest Bogiem w ciele człowieka lub częścią Boga w ludzkim ciele. Właśnie z powodu manipulacji, do której przejdziemy za chwilę, celowo narzucona została owa niepoprawna wersja tłumaczenia, kierująca owe słowa do człowieka, do potomka Dawidowego, jako do bóstwa. W kolejnym wersecie natykamy się na kolejną nieprawidłowość, czytając słowa: "Miłuje sprawiedliwość, a nienawidzisz bezprawie, dlatego pomazał Cię Bóg, Twój Bóg, olejem wesela, jak żadnego towarzysza twego. Mowa jest znowu o cechach charakteru króla o jego uczciwości i sprawiedliwości oraz, że właśnie z tego powodu został on namaszczony przez Boga. Wypowiedź ta potwierdza tę poprzednią z wersetu trzeciego, odnoszącą się także do cech charakteru władcy. W hebrajskim oryginale wyraz Bóg w formie Elohim użyty został jedynie jeden, jedyny raz, a słowem kolejnym w znaczeniu przytoczonego tu Twój Bóg jest hebrajski wyraz Elohejka, oznaczający potężny, władczy, najwyższy jako odnośnik określający Jehowah. Werset powinien więc brzmieć następująco Miłujesz sprawiedliwość, a nienawidzisz bezprawia, dlatego pomazał Cię Bóg, Najwyższy, olejkiem wesela, jak żadnego towarzysza Twego. Słowa te, proszę Państwa, kierowane są nadal do Króla, a nie do duchowego Syna Bożego, który jest Mesjaszem, ani nie do cieśli z Galilei. Pozostała część utworu poświęcona jest dobrobytowi króla i jego oblubienicy, jaką jednak definitywnie nie jest zbór Boży, jak można by przypuszczać, gdyby utwór odnosił się do Syna Bożego, lecz najzwyklejsza kobieta. Wnioskuję w ten sposób, ponieważ wynika to z samej treści utworu, opierającej się na całkowicie cielesnym, a nie duchowym bogactwie opisanym w odniesieniu do wymienionych w nim osób. Mowa jest o pachnidłach, złocie, pałacu z kości słoniowej, perłach, Darach od innych królów, co wskazuje na całkowitą przyziemność owego władcy. Osobiście jestem przekonany, że w Psem dedykowany był królowi Salomonowi. W żadnym przypadku słowa te nie mogły być kierowane do Syna Bożego, który bezprzecznie nie takich darów oczekuje od swoich uczniów, lecz darów ducha. Psalm ten, proszę Państwa, definitywnie nie jest żadnym proroctwem odnoszącym się bądź do zapowiadanego Zbawiciela, bądź do potomka Dawida, który w przyszłości zasiądzie na tronie. Psalm ten jest jedynie pieśnią pochwalną dla panującego władcy, którym najprawdopodobniej był Salomon, będący ostatnim potężnym i przynajmniej do pewnego momentu bogobojnym władcą Izraela. Zapytacie się Państwo, gdzie w takim razie jest owa manipulacja tekstami psalmu? Część tej manipulacji omówiliśmy przed chwilą, a jej źródło poznamy za momencik. Manipulacja miała miejsce w formie bardzo poważnego przekłamania utworu, a znajdujemy ją, jak można się spodziewać, w pismach Nowego Testamentu, a dokładniej w tzw. liście do hebrajczyków. Najpierw przytoczymy jednak przykład psalmu 45 według Biblii Tysiąclecia i porównamy go z fragmentem z owego listu. W przekładzie Biblii Tysiąclecia wersety 7 i 8 brzmią następująco. Twój tron, o Boże, trwa na wieki, berło Twego królestwa, berło sprawiedliwe, Miłuje sprawiedliwość, wstrętna Ci nieprawość, dlatego Bóg, Twój Bóg namaścił Ciebie olejkiem radości hojnie niż równych Ci losem. Jak widzimy, przekład ów niczym nie odbiega od przytoczonego uprzednio przekładu Biblii Warszawskiej lub raczej na odwrót. Również i w tym przypadku mamy do czynienia z nieprawidłową zmianą wątku. Z wątku o królu do wątku o Bogu lub też określeniem króla mianem Boga, co jest absolutnym bluźnierstwem, gdyż jedynie Jechowach jest jedynym królem i władcą nad światem. Zarówno jedna, jak i druga wersja byłaby poprawna z punktu widzenia kościoła rzymskiego, w zależności od tego, która im bardziej pasuje. Przyjrzyjmy się teraz manipulacji, jakiej dopuścili się tzw. ojcowie kościoła, a mam cały czas na myśli owych ojców kościoła rzymskiego. W liście do hebrajczyków, w rozdziale pierwszym, wersety 5-9 do czytamy. Do którego bowiem za aniołów powiedział kiedykolwiek, ty jesteś moim synem, jam cię dziś zrodził. I znowu, ja będę mu ojcem, a on będzie mi synem. Skoro zaś znowu wprowadził pierworodnego na świat, powie, niech mu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boży. Do aniołów zaś powie, aniołów swoich czyni wichrami, sługi swe płomieniami ognia. Tron Twój Boże na wieki wieków, berło sprawiedliwości, berłem królestwa Twego. Umiłowałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś nieprawość, dlatego namaścił Cię, Boże, Bóg Twój olejkiem radości, bardziej niż Twych towarzyszy. Przekład Biblii Warszawskiej wykazuje się większą gorliwością w Słowie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 Umiłowałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś nieprawość, dlatego namaścił Cię o Boże, Bóg Twój olejkiem wesela, jak żadnego stowarzyszy Twoich. Widzicie Państwo tę różnicę? We wszystkich przekładach katolickich istnieje wyraźna różnica pomiędzy treścią psalmu 45 w pismach Starego Testamentu, a przytoczoną wersją w pismach Nowego Testamentu. W liście do hebrajczyków to Bóg namaszcza drugiego Boga, co jest absolutną herezją, ale pokrywa się z naukami kościoła rzymskiego i jest do wytłumaczenia pojęciem owej Bożej Trójcy, jak wśród innych pogańskich religii okresu starożytności. Pomimo tego, że tekst samego psalmu tłumaczą po swojemu, kierując werset siódmy do osoby Boga, co jest nieprawidłowe, to w owym liście przedstawiają adresata utworu jako Boga z Boga. W tym przypadku zupełnie nie zważają na oba kolidujące ze sobą teksty ich własnego przekładu, Narzucając naukę, iż mowa jest o Bogu w ciele człowieka, podobną sytuację przedstawiłem w odcinku piątym w odniesieniu do siódmego rozdziału księgi Iszajachów o osobie Immanuela. Zarówno w tamtym, jak i w tym przypadku greckie wersje przytaczanych proroc odbiegają znacząco od swoich hebrajskojęzycznych pierwowzorów, co jest dla mnie kolejnym dowodem stwierdzającym fakt, iż ich stwórcy nie tylko nie byli Żydami, choć powinni byli być, ale nawet nie znali pisma, nie mieli z kulturą żydowską nic wspólnego. Zamiast stać się stróżami, stali się raczej heretykami Pisma. W swojej ślepocie przegapili wyszczególnioną prawdę na temat Mesjasza i Syna Bożego. Widoczna jest ona w słowach, do którego bowiem z aniołów powiedział kiedykolwiek, Ty jesteś moim Synem, ja Cię dziś zrodził. Słowa te, choć przez nich samych cytowane, przeczą przecież ich nauce, stwierdzając jasno, że Synem był jeden z aniołów stworzonych przez Boga, czyli istota czysto energetyczna, duchowa. W takim razie również i Mesjasz, czyli pomazaniec Boży, musiał być tym aniołem. Sami obalają swoją fałszywą naukę. Szanowni Państwo, przechodzimy teraz do psalmu 56, wersety 1-14. do nie będę wypowiadał się na temat pochodzenia utworu, ponieważ sama treść przeciwstawia się twierdzeniu oficjalnej nauki, jakoby by był to psalm Dawidowy. Utwór przedstawiłem w dwóch wersjach, to jest w Biblii Warszawskiej i w Biblii Gdańskiej. Biblia Warszawska Przewodnikowi chóru na nutę nie ma gołębica w dali. Miktam Dawidowy, gdy Filistyni pojmali go w gad. Zmiłuj się nade mną Boże, bo ludzie nastają na mnie. Cały dzień wrogowie uciskają mnie. Cały dzień nieprzyjaciele moi nastają na mnie, gdyż wielu z uchwalem je zwalcza. Ilekroć lęk mnie ogarnia, w Tobie mam nadzieję. Bogu, którego słowo wysławiać będę. Bogu ufam, nie lękam się, cóż mi może uczynić człowiek. Cały dzień sprawy mojej szkodzą, wszystkie zamysły ich zmierzają do mojej zguby. Schodzą się, czyhają, śledzą kroki moje, ponieważ nastają na życie moje. Czyż ujdą kary za niegodziwość? Boże, upokórz w gniewie tych ludzi. Tyś policzył dni mojej tułaczki, zebrałeś łzy moje w bukłak swój. Czyż nie są zapisane w księdze Twojej? Wtedy cofną się wrogowie moi, gdy zawołam, to wiem, że Bóg jest ze mną. Bogu, którego słowo wysławiać będę, Panu, którego słowo wysławiać będę, Bogu ufam, nie lękam się. Cóż mi może uczynić człowiek? Tobie, Boże, spełnią śluby, Tobie złożę ofiary dziękczynne, Boś od śmierci ocalił duszę moją, Nogi moje od upadku. Abym chodził przed Bogiem w światłości życia. A teraz przykład Biblii Gdańskiej. Przedniejszemu śpiewakowi o niemej gołębicy, na miejscach odległych, złoty psaem Dawidowy, gdy go w gat filistynowie pojmali. Zmiłuj się, Boże, nade mną, bo chce mnie pochłonąć człowiek, przeciwnik ustawicznie mnie gnębi. Chcą mnie pochłonąć ci, co ustawicznie na mnie czyhają, gdyż liczni są moi przeciwnicy, o najwyższy. Lecz ja na Tobie polegam w dzień trwogi. W Bogu się chlubię Jego słowem oraz polegam na Bogu. Zatem się nie obawiam. Cóż mi może uczynić cielesna natura? Ustawicznie przekręcają moje słowa. Wszystkie ich zamysły są ku mojemu nieszczęściu. Oni się zbierają, śledzą, pilnują moich kroków, ponieważ czyhają na mą duszę. Za krzywdę rozprosz ich. W gniewie roztrąć te ludy, Boże. Policzyłeś moje tułactwa, zbierz moje łzy w Twój pojemnik, bo czyż nie są zapisane w twojej księdze? Wtedy wrogowie cofną się wstecz w dniu, w którym zawołam, to wiem, że Bóg jest ze mną. W Bogu się chlubię mową, w wiekuistym się chlubię słowem. Na Bogu polegam, nie obawiam się, cóż mi może uczynić człowiek? Złóż na mnie Twoje śluby, Boże, spłacę je dzięki Tobie, bo ocaliłeś od śmierci moją duszę, a moje nogi od upadku, bym chodził przed Bogiem w świetle życia. W przypadku tego utworu musimy rozpocząć od końca, aby przyporządkować wydarzenia określonemu momentowi w czasie. W wersecie 14 autor dziękuje Bogu za wyratowanie swojego ducha od zagłady i stóp od upadku. Stwierdzenie to definiuje nam samo wydarzenie, jakie już minione, przeszłe, czyli w moim mniemaniu, jako kontynuacja działalności po zmartwychwstaniu. Dawid nie zginął z ręki wrogów i nie istniała potrzeba ratowania jego ducha z otchłani. Tym sposobem wypowiedź ta przeczy nauce świata, jakoby chodziło o utwór Dawida. Ten psalm nie jest definitywnie dziełem Dawida, lecz skargą i dziękczynieniem walczącego o zrozumienie wśród rozproszonych po ówczesnym świecie Żydów lub nawet pogan zmartwychwstałego Jehoszuły, którym to zwiastował dobrą nowinę. Można uznać go również jako skargę podczas jego pielgrzymowania jeszcze przed śmiercią, a samo dziękczynienie odnośnie ratunku uznać jako zapewnienie, obietnicę Bożą odnoszącą się do wydarzeń przyszłych. Mógł brać tę obietnicę ratunku za pewnik i dziękował za nią zawczasu. W obu przypadkach otaczają go wrogowie, czyhający tylko na jakiś błąd. Atakują jego naukę i starają się przekręcić jej znaczenie. Donoszą o tym wersety od drugiego do siódmego, gdy uskarża się, że jego słowa są przekręcane. Z wypowiedzi wynika, że nie on jako osoba był celem adaków, lecz nauka, którą głosił. Próbowali usilnić jego ducha, aby zbłądził i skazał tym samym siebie samego na wieczną śmierć. Próbowali go zatem zwieść własną nauką lub przyłapać na jakimś bluźnierstwie. Fakty te są doskonale znane z Ewangelii i nie dotyczyły nigdy Dawida. W dalszym przebiegu donosi o swojej tułatce niczym człowiek bezdomny włóczęga, może być to wskazówka na jego pobyt w obcych krajach, gdzie zwiastował dobrą nowinę i nie prowadził z pewnością spokojnego życia. Prosi również o sąd nad ludami, które go prześladują, jednak prośba ta nie ma nic wspólnego z jakąś formą zemsty. Chodzi raczej o to, by zostawiono go wreszcie w spokoju. Przechodzimy do kolejnego psalmu, którym teoretycznie powinien być psalm 68, którego werset 19 przytoczony został w liście do Efezjan w rozdziale 4, werset 8, który jednak nie ma nic wspólnego z prostwemu Mesjaszu. Przechodzę w takim razie do dobrze znanego psalmu 69, wersetach 1-22. do Przewodnikowi chóru na tę lilię, Dawidowy. Wybaw mnie Boże, bo wody grożą duszy mojej. Ugrzązłem w głębokim błocie i nie mam oparcia dla nóg, Dostałem się w głębokie wody, a nurt zalewa mnie. Zmęczyłem się wołając, wyschło gardło moje, zamroczyły się oczy moje i czekanie na Boga mego. Więcej niż włosów na głowie mojej jest tych, którzy mnie nienawidzą bez przyczyny. Silniejsi niż kości moje są ci, którzy mnie zwalczają nieustannie. Czy mam zwrócić to, czego nie zrabowałem? Boże, Ty znasz głupotę moją, a winy moje nie są Ci tajne. Niech się nie zawiodą z mojego powodu ci, którzy Cię oczekują, Boże, Panie zastępów. Niech przeze mnie nie okryją się hańbą ci, którzy Cię szukają, Boże Izraela. Bo to dla Ciebie znoszę hańbę, wstyd okrywa oblicze moje. Stałem się obcy braciom moim i nieznany synom matki mojej, bo gorliwość o dom Twój pożera mnie, a z niewagi urągających Tobie, spadły na mnie. Umartwiałem się postem, a stało się to hańbą dla mnie. Wziąłem jako szatę swą wór pokutny i stałem się dla nich pośmiewiskiem. Rozmawiają o mnie siedzący w bramie i do gry na sunach śpiewają o mnie pijacy. Ale ja modlę się do Ciebie, Panie, czasu łaski, wysłuchaj mnie wielkiej dobroci swojej, prawdzie zbawienia Twego. Wyrwij mnie z błota, aby mnie ugrząc, wyzwól mi od nieprzyjaciół moich i z głębin wód. Niech nie zaleją mnie fale. Niech nie pochłonie mnie głębina i Czeluś niech nie zawrze nade mną swej paszczy, bo dobrą jest łaska Twoja. Według wielkiego miłosierdzia Twego wejrzyj na mnie, i nie zakrywaj oblicza swego przed sługą swoim, kiedy jestem strapiony. Rychło wysłuchaj mnie, zbliż się do mnie, wyzwól mnie, wybaw mnie przez wzgląd na nieprzyjaciół moich. Ty znasz hańbę, wstyd i zelżywość moją, przed Tobą są wszyscy dręczyciele moi. Hańba skruszyła serce mojej sił mi zabrakło. Oczekiwałem współczucia, ale nadaremnie i pocieszycieli, lecz ich nie znalazłem. Dodali żółci do pokarmu mego, a w pragnieniu moim napoili mnie octem. Niechaj stój ich stanie się dla nich pułapką, a ich uczty ofiarne pod trzaskiem. Niech zaśmią się ich oczy, by nie widzieli. Spraw, by biodra ich zawsze się chwiały. Wylej na nich zapalczywość swoją. Niech dosięgnie ich żar gniewu Twego. Niech zagroda ich stanie się pustkowiem, a w namiotach ich niech nie będzie mieszkańców, bo prześladują tego, któregoś ty uderzył, i pomnażają ból zranionego przez ciebie. Przydaj winy do ich winy, niech nie dostąpią sprawiedliwości twojej, niech będą wymazani z księgi życia, a ze sprawiedliwymi niech nie będą zapisani. Ja zaś jestem nędzny i zbolały, niech zbawienie twoje podniesie mnie. Boże, wysławiać będę pieśnią imię Twoje i dziękczynieniem będę je uwielbiał, a będzie to milsze Panu niż wół, niż byk z rogami i racicami. Jak widzimy, psalm ten odnosi się definitywnie do osoby cieśli Jehoszuły. Duch wypowiada się o prześladowaniu w odniesieniu do ciała, do człowieka, do postaci cielesnej Jehoszuły. Wersety 1-4 do są prośbą o ratunek z sytuacji, z której samemu nie można się wydostać. Po raz kolejny ucisk przyrównywany jest do rodzaju bagna lub powodzi, jednym słowem do sytuacji bez wyjścia, do takiej, od której nie można uciec. W wersecie piątym donosi Jeho o ogromie, bezpostawnej nienawiści w stosunku do jego osoby, od której nie ma ucieczki, nie stawiając jednak pytania dlaczego, gdyż zna odpowiedź, lecz po prostu stwierdzając sam fakt. Tego typu wypowiedź oznacza, że był przygotowany na prześladowania, których miał dostąpić. Cała ta wypowiedź jest formą komentarza wydarzeń rozgrywających się wokół jego osoby, diametralnie różniąca się od skargi Hioba, gdyż jemu nieznane były przyczyny nieszczęść, które go spotkały. W wersetach 6-7 do ponownie wspomina o swoich przewinieniach, czyli w tym przypadku po prostu o grzechach codziennego życia, co z kolei przeczyłoby naukom światowych religii, a także wypowiedziom znanych z Ewangelii, ale czy na pewno? Mam na myśli wypowiedź Pańską z Ewangelii Jana z rozdziału 8, werset 46, gdy pyta się faryzeuszów: Któż z was może mi dowieść grzechu? Powiecie państwo: No właśnie. A ja zapytam, kto rozmawiał wówczas z owymi faryzeuszami? Cieśla czy raczej Duch Syna Bożego? A kogo w takim razie oczyszczał z grzechów ciała Jan chrzciciel w ceremonii tak zwanego chrztu? Cieśle czy Ducha z wysokości? Odpowiedzi są jednoznaczne i wcale nie przeczą słowom psalmu, które okazują się w takim razie wskazówką dla poszukiwaczy, jak pojmować naukę Bożą. W dalszym przebiegu wypowiedzi obawia się, by z jego powodu, a ze strachu przed podobnymi prześladowaniami z powodu jego nauk i sposobu przedstawiania zagadnień związanych z wiarą, wierni nie stracili wiary w Boga. Troska ta jest wyraźną wskazówką na podziały społeczne spowodowane jego wstąpieniem na świat i głoszeniem nauk o nadchodzącym Królestwie Bożym. Wersety 8 do 11 są skargą opisującą jego pochańbienie, ale pochańbienie z powodu jego wiary w Najwyższego, który jest święty na wieki. Słowa te są bezwzględnie dowodem, że opisywana w nich sytuacja nie odnosi się do króla Dawida, ponieważ nikt nie odważyłby się prześladować go za wiary w Boga Izraela. Są one raczej dowodem na odstępstwo samych Judejczyków od czystej wiary. Ich odstępstwo zostało zatem przedstawione przez ewangelistów wyjątkowo łagodnie. Owo odstępstwo musiało zataczać jednak dużo większe kręgi niż opisują to Ewangelie, a powiększało się ono od stuleci, szczególnie wśród klasy elitarnej. Także rozdwojenie społeczne, jakiego dokonywała głoszona nauka, musiało osiągnąć gigantyczne rozmiary. Wygląda na to, że czysta wiara wyznawana była już tylko w znienawidzonej Samarii, na co wskazywałyby wypowiedzi z rozdziału 8, wersety 46-48 Ewangelii Jana, gdy pyta się faryzeuszy. Któż z was może mi dowieść grzechu? Jeśli mówię prawdę, dlaczego nie wierzycie mi? Kto z Boga jest, słuch Bożych słucha. Wy dlatego nie słuchacie, bo z Boga nie jesteście. Odpowiadając, Żydzi rzekli do niego, czyż nie mówimy słusznie, że jesteś Samarytaninem i masz demona? Po raz pierwszy pada tu definitywne stwierdzenie, a wręcz zarzut, że nie był on judejczykiem, lecz mieszkańcem znienawidzonej Samarii. Nie mógł więc być żadnym potomkiem domu Dawida, co stawia naukę kościoła odstępców na przysłowiowej głowie. Nie dość, że znienawidzony samarianin, to na pewno opętany przez demona. Dla nich był opętany, gdyż wierzył w Jehowach i wykonywał jego wolę. Owo prześladowanie odnosi się jedynie do samego proroka Jehoszuły oraz do syna Bożego przebywającego czasowo w jego ciele, z czego oczywiście nie zdawał sobie sprawy żaden z prześladowców. Wypowiedź ta jest wyraźną wskazówką na prawdziwy powód jego wstąpienia na świat, jakim było poniżenie go w celu przywrócenia porządku. Rozmawialiśmy o tym w poprzednich odcinkach. W wersecie dziewiątym mamy do czynienia z bardzo ważnym aspektem ukazującym całkowite osamotnienie. Mam tu na myśli fakt, że odwrócili się od niego jego współplemiency i towarzysze, zapewne również znajomi i przyjaciele, których potocznie określał mianem braci. Odrzucenie go miało miejsce również w domu rodzinnym, gdzie się wychowywał jako dziecko i gdzie dorastał, a później i zapewne mieszkał i pracował jako cieśla z ojcem i braćmi. Wypowiedzi te ukazują nam obraz całkowicie sprzeczny z naukami głoszonymi przez Kościół odstępców, choć wyraźne wskazówki takiego odrzucenia przez członków rodziny znajdujemy przecież w Ewangeliach. O tym jednak w odpowiednim czasie. Wersety 10 i 11 wskazują nie tylko na zagadnienia związane ze świątynią Bożą w Jerozolimie, o których donoszą Pisma Nowego Testamentu, ale z całym domem Bożym, jakim był Izrael. W wersecie 13 wskazuje na ogólną popularność, jaką zdobył w kraju, stając się osobą rozpoznawalną. Następnie w wersetach 14-20 do 20 uskarża się na swój los i błaga Boga o wsparcie. W 21 uskarża się ponownie na odrzucenie Go i brak współczucia w stosunku do Jego losu. Wreszcie w 22 donosi w sposób symboliczny o wyrazie nienawiści w stosunku do Niego. Fakty te znane są wszystkim z opisów ewangelistów, mają one jednak wagę symbolu co do szczytu wszelkie nienawiści jednego człowieka do drugiego. Nie ma bowiem niczego bardziej perfidnego jak dodać żółci do pokarmu głodującemu i podać ocet do picia osobie spragnionej. Postępowanie takie jest analogiczne do pseudopomocy udzielonej ślepemu i skierowania go w stronę urwiska. Już bardziej perfidnie nie można postąpić, a kara za takie postępowanie jest jedna, śmierć, jak donosi Księga Powtórzonego Prawa w rozdziale 27, w wersecie 18. Proszę Państwa, psalmy ukazują nam jedną z najbardziej znanych sytuacji życiowych, że każda osoba odróżniająca się od pozostałych, a w szczególności wyróżniająca się w sposób pozytywny, zostaje odrzucona przez otoczenie. Odrzucają ją w szczególności osoby uważające siebie samych za posiadające wyższy status społeczny. Zaczyna się od niechęci i zawiści, ale szybko kończy się na nienawiści do takiej osoby. Jak widzimy, wszystko to znane jest od tysiącleci. W pozostałych wersetach Jehoszua prosi o pomstę nad swoimi prześladowcami, ale nie o zemstę, tylko o sprawiedliwy sąd, co jest aspektem bardzo często przewijającym się w psalmach. Wypowiedzi tego typu nie kolidują w żadnym przypadku ze słowami pańskimi na krzyżu, gdy prosił ojca, by nie poczytał im grzechu ukrzyżowania go, ponieważ śmierć na krzyżu była warunkiem paktu z szatanem, o czym mordujący go po prostu nie wiedzieli. Następnym przykładem jest psalm 72, wersety 1-20, do który przytoczę w całości. Ten psalm różni się od pozostałych, ponieważ początkowo można rozpatrywać go pod kątem odniesienia go do dwóch osób, może on dotyczyć jednocześnie Najwyższego, jak i sprawiedliwego, a więc przyszłego mieszkańca Ziemi, potomka Dawida. Później wybucha jednak totalny chaos i dlatego omówimy ten utwór w grupach po kilka wersetów. Salomonowy, Boże, daj Królowi prawa swoje i sprawiedliwość swoją synowi królewskiemu, by sądził lud swój sprawiedliwie, a ubogich Twoich wedle prawa. Niech góry przyniosą ludowi pokój, a pagórki sprawiedliwość. Niechaj sądzi ubogich ludu, wybawi biednych, a niech zdepcze ciemiężyciela. Niech boją się Ciebie, póki słońce i księżyc świecić będzie, z pokolenia w pokolenie. Niech będzie jak deszcz, który pada na łąkę skoszoną, jak ulewa zraszająca ziemię. Wypowiedź odnosi się definitywnie do króla, najprawdopodobniej Salomona, jako syna królewskiego, zanim objął rządy nad Izraelem. Mowa jest o władcy sprawiedliwym, definitywnie cielesnym, Aczkolwiek wypowiedź o dniach jego życia brzmi bardzo zagadkowo, gdyż werset piąty powinien dotyczyć raczej stwórcy niż człowieka. Jest tu mowa o wieczności, co w odniesieniu do cielesnego króla jest nierealne, a wręcz bluźniercze, a jeżeli chodziłoby o potomka Dawidowego, byłoby to możliwe, ale przeszą temu wcześniejsze wersety, że wypełni sprawiedliwość w stosunku do biedaków i tym podobne. Po pierwsze, to Bóg wyratuje biednych i to wcale nie rękoma domu Dawida, tak że zapanowania ewentualnego potomka Dawidowego już ich po prostu nie będzie. Wypowiedź odnosi się nadal do króla Salomona, pomimo, że brzmi moim zdaniem dość bluźnierczo. Kolejne wersety 7-8 do 8, mogłyby dotyczyć potomka Dawida, gdy są zgodne z linią czasową, ponieważ za jego dni będą istnieli już tylko sprawiedliwi. Czytamy dalej. Niech zakwitnie sprawiedliwość za dni jego i obfitość pokoju, póki stanie księżyca. Niech panuje od morza do morza i od rzeki aż do krańców ziemi. Potomek Abrahamowy będzie rządził na całej ziemi, co jest zgodne z głównym nurtem pisma. Jednak już kolejna wypowiedź zaprzecza takiemu wnioskowi, ponieważ mowa jest o ewentualnych wrogach owego króla oraz, że powinien on zostać obdarowany przez wielu władców. Moim zdaniem kolejne wersety 9 do 11 powinny dotyczyć osoby Stwórcy, gdyż w innym przypadku brzmią jak bluźnierstwa pod adresem Boga. Również takie stanowisko przeciwstawia się z kolei wypowiedzi z wersetu 10, w którym ponownie wspomina o prezentach czy darach. Czytamy dalej: Niech przed nim zegną kolana przeciwnicy, a nie przyjaciele jego niech prochliżą. Królowie tarszysz i wysp niech przynoszą dary, królowie saby i seby niech złożą daninę. Niech mu oddają pokłon wszyscy królowie, niech mu służą wszystkie narody. Potomek Abrahamowy nie będzie posiadał raczej wrogów, ani nie będzie pożądał darów. Również ani Najwyższy nie potrzebuje złota z Saby, ponieważ cała ziemia należy do niego, ani Syn Boży go nie potrzebuje, ani potomek Abrahamowy nie będzie go potrzebował. Są to wszystko dary bardzo przyziemne, typowo ludzkie. Tego typu wypowiedzi mogą odnosić się tylko do zwykłego śmiertelnika, jak na przykład do samego Salomona. Nie powinno to jednak oznaczać, że był on chciwcem. Ponadto mowa jest o narodach, które mają mu służyć i o królach, którzy mają paść przed nim na kolana. Wypowiedź ta może dotyczyć potomka Abrahama, gdyż jako namiestnik nad Nowym Światem wypełni warunek, że przed Najwyższym ma się ugiąć każde kolano. Jednak za jego rządów nie będzie już żadnych podziałów na narody, gdyż istniał będzie już tylko lud Boży. Wersety 12-14 do 14 dotyczą definitywnie nadal najwyższego jako adresata owych słów, bo ocali biedaka, który woła o ratunek i ubogiego, który nie ma pomocy. Zlituje się nad nędzarzem i biednym i wybawi życie biednych. Z ucisku i z gwałtu wyzwoli ich życie, bo krew ich jest droga w oczach jego. Te wypowiedzi nie mogą z kolei dotyczyć finalnego potomka, ponieważ nie trzymają się linii czasowej, czyli przebiegu wydarzeń. To przecież nie on będzie ratował sprawiedliwych, czyli tych najmniejszych, ale dokonał tego Bóg poprzez wypełnienie warunków paktu. I tu w pewnym sensie psan porusza osobę Mesjasza jako ratownika ucieśnionych. Można go rozpatrywać w stosunku do Boga, jak i do syna, czyli zagadkowego Shiloch, działającego z jego woli i wypełniającego pakt. To właśnie jego śmierć zbawiła sprawiedliwych. Kolejny werset przeczy jednak takiemu stanowi rzeczy, gdy znowu jest mowa o wartościach jak najbardziej przyziemnych, jak złoto z Saby, gdyż o nie tu chodzi, którego tak naprawdę nikt nie potrzebuje, poza cielesnym człowiekiem. Czytamy dalej. Niech więc żyje i niechaj mu składają złoto z Saby, niech zawsze modlą się za niego, niech każdego dnia mu błogosławią, niech będzie nadmiar zboża w kraju, aż po szczyty gór, niech zaszumie jak Liban plon jego, niech zakwitną mieszkańcy miasta jak trawa polna. Syn Boży nie potrzebuje raczej złota z Saby, ani by się ktoś za nim stawiał w modlitwie u Najwyższego, ani nawet modlił do Niego, lecz w Jego imieniu, w imię tego, co uczynił. Nie potrzebują również obfitości zboża w kraju ani On, ani potomek Abrahamowy, gdyż Bóg zatroszczy się o wszystko. Czytamy dalej. Niech imię Jego trwa wiecznie, niech imię Jego kwitnie, póki świeci słońce. Niech ludzie błogosławią się Nim wzajemnie, niech sławią Go wszystkie narody, Błogosławiony niech będzie Pan, Bóg Izraela, który sam jeden czyni cuda. I niech będzie chwalebne imię Jego błogosławione na wieki, a cała ziemia niech będzie pełna chwały Jego. Amen, amen. Koniec modlitw Dawida, syna Isajego. Ostatnie trzy wersety zwracają się już raczej bezpośrednio do Boga, którego imię nigdy nie przemija i w którego to imieniu ludzie będą błogosławieni oraz w którego to imieniu będą się nawzajem błogosławić. Szanowni Państwo, osobiście nie jestem całkowicie przekonany, czy psalm ten odnosi się poza królem Salomonem także do potomka Dawidowego, gdyż nie posiadał według mnie cech proroctwa. Zdaję sobie sprawę, że tą wypowiedzią zaskoczyłem niektórych z Państwa, ale po przeanalizowaniu kolejnych proroctw sami dostrzeżecie Państwo wyraźną różnicę, wręcz przepaść pomiędzy postaciami Zbawiciela i Króla. Przytoczyłem go jednak, ponieważ niektóre kościoły świata uważają go za takowy z powodu wymienianych w nim władców krain i ich darów, które mieliby przynieść. Zwracam jednak uwagę, że wymienione tu królestwa były najpotężniejszymi w czasach Salomona i znajdowały się w zupełnie różnych kierunkach świata. Tarszyszem była najprawdopodobniej założona przez Fenicjan Kartagina, znajdująca się na północnych wybrzeżach Afryki lub też nawet na terenach dzisiejszej Portugalii. Królestwo Tarszyż nie zostało dotychczas ostatecznie zdefiniowane. Pozostałe królestwa znajdowały się gdzieś w głębi kontynentu afrykańskiego. Powołując się na ten utwór, przywódcy znaczniejszych ugrupowań religijnych próbują poprzeć w ten sposób historię wymyśloną i przedstawioną w Ewangelii Mateusza o trzech królach ze wschodu, którzy rzekomo przynieśli dary do Betlejem, co wskazywałoby raczej na Półwysep Arabski lub może nawet dalej, jak na przykład Indie. Jest to jednak kierunek przeciwny wymienionym tu królestwom. Moim skromnym zdaniem psalm ten jest jedynie pokorną prośbą o błogosławieństwo dla domu Dawida i jego potomków, być może domyślnie także i owego ostatecznego potomka, który w przyszłości obejmie rządy na ziemi. Osobiście uważam, że niedopuszczalną jest próba naginania owego psalmu i dostosowywania go do rzekomych wydarzeń opisywanych w Ewangeliach. Jak można się spodziewać, główną rolę w tej maskaradzie odgrywa ponownie kościół rzymski, a z całą pewnością jego założyciel i pierwszy przywódca, cesarz Konstantyn Wielki. O tej postaci porozmawiamy jednak w ostatnim odcinku serii. Jak wiemy z danych historycznych, owe postacie na pewno nie były królami lub władcami, a raczej mędrcami lub magikami. Istnieje wiele legend na ich temat, które w tradycjach wielu religii, i wielu ludów Bliskiego Wschodu brzmią zupełnie różnie. Osobiście nie uważam tego utworu za prosto odnośnie pojawienia się takowych postaci w przyszłości, a także nigdzie w pismach Starego Testamentu nie znalazłem nawet wzmianki, którą można by za takowe uważać. Przechodzimy do kolejnego przykładu, którym jest psalm 73, wersety 20-28, przytoczony tym razem z Biblii Tysiąclecia. Większość psalmu poświęcona jest krytyce grzeszników, lecz końcówka jest wyznaniem wiary zarówno przez proroka, jak i Syna Bożego. Jak snem po obudzeniu, Panie, powstając, wzgardzisz ich obrazem. Gdy się trapiło moje serce, a w nerkach odczuwałem ból dotkliwy, byłem nierozumny i nie pojmowałem. Byłem przed Tobą jak uczne zwierzę, lecz ja zawsze będę z Tobą.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 Syn wspomina w psalmie o swojej bliskości do Boga oraz o tym, że Bóg kieruje jego krokami. Wysuwa również stwierdzenie, że pod koniec swojej wędrówki zostanie przyjęty do chwały. Sam Dawid nigdy nie użyłby takiego określenia w stosunku do siebie, gdyż jak na przykład w rozmowie ze swym synem Salomonem, którą odbył przed śmiercią, sam stwierdza, że podąża drogą całej ziemi, czyli jedynie do śmierci, jak donosi Księga Królewska w rozdziale pierwszym, werset drugi. W kolejnych wersetach wskazuje na marność cielesnego życia, którego nie cieszy i które przemija, wskazując jednocześnie na fakt, że przy Ojcu, to jest przy swojej opoce czy skale, oczekuje go wieczne życie. W psalmie 78, wersety 1-4 do odnajdziemy z kolei dobrze znaną wypowiedź odnoszącą się do zwiastowania Ewangelii za pomocą przypowieści. Pieś pouczająca, Asafowy Słuchaj ludu mój nauki mojej, na uszy na słowa ust moich, do przypowieści otworzę usta moje, opowiem zagadkowe dzieje starodawne. Cośmy słyszeli i poznali i co nam opowiadali ojcowie nasi, tego nie zataimy przed synami ich, lecz opowiemy przyszłemu pokoleniu chwalebne czyny Pana i moc Jego oraz cudowne dzieła, których dokonał. Z wypowiedzi wynikałoby, że odnosi się ona do opowieści o historii narodu izraelskiego, co potwierdza pozostała część psalmu, a nie ma raczej nic wspólnego z przypowieściami używanymi przez zapowiedzianego Mesjasza. Wrażenie to jest jednak mylące, gdyż w rzeczywistości psalm ten rozpatruje wszystkie nauki wynikające z odstępczej wobec Boga i zakonu historii narodu izraelskiego. Cały ten psalm opiewa grzechy Izraela wobec Boga i krytykując je w gruncie rzeczy ubolewa nad nimi. Tak też i nauki Syna Bożego wypowiedziane w przypowieściach odnoszą się raczej do tej grzesznej historii Izraela, ponieważ odnoszą się do różnorakich przypadków opartych na przestrzeganiu lub łamaniu zakonu Bożego. W tym przypadku utwór ten jak najbardziej kwalifikuje się do grupy prorostw o pomazańcu Bożym. Psalm 80 w wersetach 15-20 przytoczę znowu z Biblii Tysiąclecia, ponieważ przekład jest bardziej rzeczowy niż w Biblii Warszawskiej i bliższy innym przekładom biblijnym. Powróć, o Boże zastępów, wejrzyj z nieba, zobacz i nawiedź tę winorość i chroń tę, która zasadziła Twa prawica, latorość, którą umocniłeś dla siebie. Ci, którzy ją spalili ogniem i wycięli, niech zginą od grozy Twojego oblicza. Niech ręka Twoja będzie nad mężem Twej prawicy, nad synem człowieczym, którego utwierdził dla siebie. Nie odstąpimy już więcej od Ciebie, zachowaj nas przy życiu, byśmy wzywali Twojego imienia. Panie, Boże zastępów, odnów nas i ukaż Twe pogodne oblicze, abyśmy doznali zbawienia. Winoroślą jest oczywiście lud Boży utworzony, czyli zasadzony przez samego Boga, którym powinien był być Izrael, gdyby nie dopuszczał się tylu odstępstw od Najwyższego. Psalm jest generalnie błaganiem o odnowę ludu Bożego i oczekiwane powołanie Zbawiciela, który ich wyratuje, pod jakąkolwiek postacią miał przyjść. Brak tu określenia osoby wymienionego syna człowieczego, którym jest po prostu osoba sprawiedliwa, a więc sprawiedliwy wierny. Pomimo to ja dołączyłbym ten fragment do proroctw odnoszących się do powołania proroka pod postacią cieśli Jehoszuły, ponieważ autor prosi o nowe losy ludu i jakby na to nie spojrzeć, a wskazuje na to historia Izraela, prośba ta została wysłuchana. Przejdźmy do kolejnego przykładu. Jest im cały psalm 91 w wersetach od 1 do 16, zawierający słowa proroctwa przytaczane później, nawet przez samego szatana, podczas kuszenia jehoszuły na pustyni, a dobrze wszystkim znane. Kto mieszka pod osłoną najwyższego, kto przebywa w cieniu wszechmogącego, ten mówi do Pana, ucieczko moja i twierdzo moja, Boże mój, któremu ufam, bo on wybawi Cię z sidła ptasznika i od zgubnej zarazy.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 Będę z nim w niedoli, wyrwę go i czcią obdarzę. Długim życiem nasycę go i ukażę mu zbawienie moje. Sam ten ma nieco inną budowę niż pozostałe, ponieważ o adresacie pierwszych dziesięciu wersetów dowiadujemy się dopiero z wersetu jedenastego. Dziesięć pierwszych wersetów jest zapewnieniem pełnej ochrony bardziej w odniesieniu do cieśli jeho niż do Syna Bożego. W jedenastym mamy do czynienia z obietnicą Boga zarówno w stosunku do osoby Syna, jak i cieśli od momentu rozpoczęcia zwiastowania dobrej nowiny. Bardzo ważnym aspektem z punktu widzenia faktów opisywanych w Ewangeliach jest moment, w którym słowa te padają z ust samego szatana. Szatan kusił w rzeczywistości Syna Bożego w ciele cieśli, chociaż jego atak skierowany był przeciwko cielesności człowieka. Jak donoszą nam dwie Ewangelie, to jest Mateusza w rozdziale 4, werset 6 oraz Łukasza, również w rozdziale 4, werset 10, słowa te padają już po dokonaniu ceremonii obmycia, to jest oczyszczenia ciała z grzechów, określanego potocznie przez chrześcijan mianem chrztu. Oznacza to, że ochrona Boża rozpoczęła się dopiero od tego właśnie momentu. Fakt ten informuje nas, że przed tym momentem sam cieśla Jehoszuła, tej wyjątkowej ochrony nie posiadał. Ochrona nad jego ciałem, bo wyłącznie o ciele jest mowa, rozpoczęła się dopiero od tej chwili. Zapytają niektórzy dlaczego i dlaczego ma to mieć jakiekolwiek znaczenie. Odpowiedź brzmi, że fakt ten ma ogromne znaczenie, a wręcz globalne znaczenie ze względu na odstępstwo od czystej nauki i wprowadzenie fałszywych nauk przez tzw. ojców Kościoła. O czym mowa dowiecie się Państwo począwszy od ósmego odcinka serii, a więc gdy czas potemu będzie. Proszę jednak zapamiętać wyciągnięty tu wniosek, gdyż zostanie on rozwinięty w odpowiednim czasie i wspólnie z innymi faktami ukaże potęgę odstępstwa, jakiego to puścił się świat. W kolejnych wersetach znajdujemy szczegóły dotyczące owej opieki Bożej dla cieśli i nadchodzącą cześć, jakiej dozna za to, co wycierpiał. Kolejny bardzo ważny aspekt spisany w ostatnim wersecie psalmu dotyczy cielesnego Jehoszuły, czyli cieśli po zmartwychwstaniu w ciele. Werset ten przekazuje nam bowiem bardzo wyraźną informację na temat tego, co miało się stać z ciałem samego cieśli, gdyż wiemy, że Syn Boży, czyli duchowy Jehoszua, powrócił do Ojca i zajął miejsce po prawicy Jehowach, którego imię święte na wieki. Wiemy również, że ciało nie ma wstępu do Królestwa Niebieskiego. Informacja przekazana nam w tym wersecie wskazuje jednoznacznie na długie życie, jakiego miał dostąpić ów cieśla po wzbudzeniu go z martwych. Dana mu została również nadzieja, że ją dostąpi później zbawienia. Fakty dotyczące tego zagadnienia są skrzetnie ukrywane przez światowe religie, choć istnieje wiele wzmianek historycznych twierdzących, że ów cieśla mógł żyć sobie długo gdzieś na południu Europy. O tym jednak przy innej okazji. Przechodzimy do kolejnego przykładu, którym jest Psalm 105, wersety 12-22, odnoszący się co prawda do losu ludu bożego oraz Józefa, ale zawierający według mnie wiele analogii w stosunku do losów duchowego Jehoszuły podczas jego pobytu na ziemi. Gdy było ich jeszcze niewielu, nieliczni i obcy w niej, wędrowali wtedy od narodu do narodu, z jednego królestwa do innego ludu. Nikomu nie dozwolił ich skrzywdzić i z powodu ich karał nawet królów. Nie tykajcie pomazańców moich i nie czyńcie nic złego prorokom moim. Przywołał głód na ziemię i pozbawił wszelkich zasobów chleba. Wysłał przed nimi męża, Józefa, sprzedanego w niewolę. Nogi jego skrępowano pętami, dostał się w żelazne kajdany. Aż do czasu, gdy się spełniło słowo jego i wyrok Pana go uniewinnił. Posłał król mężów i uwolnił go. Władca ludu wypuścił go na wolność. Ustanowił go Panem domu swego, włodarzem całego mienia swego, aby szkolił książąt jego według swego uznania i nauczał mądrości starszych jego. Jak już wspomniałem na wstępie, psałem ten opiewa tułaczkę Józefa, ale dla mnie jest on analogiczny z sytuacją, która rozegrała się po wstąpieniu Syna Bożego na ziemię. Premią Jakuba widzę jako przyszły lud Boży, przed którym wysłano posłańca, by ich wybawić i przygotować zbawienie w niebie, którego synonimem jest tu Egipt. Posłańca pojmali jego bracia i sprzedali, oczywiście nie za trzydzieści, lecz za dwadzieścia srebrników i był więziony, aż się spełniło słowo, to znaczy aż się wypełniły proroctwa, że musi umrzeć. Co się tyczy wymienionej tu sumy dwudziestu srebrników, została ona celowo zmieniona w pismach Nowego Testamentu na trzydzieści srebrników, by nie można było skojarzyć losów cieśli Jehoszuły z rodem Józefa. Do poparcia manipulacji posłużono się kolejnym fałszerstwem, manipulując równocześnie dwoma proroctwami, o czym porozmawiamy w odpowiednim czasie. Bóg wyratował go poprzez śmierć na krzyżu. Następnie władca ludów, czyli władca świata, którym jest szatan, musiał go uwolnić, a Bóg wywyższył go i postawił nad całym swoim dobytkiem, aby dalej nauczał wiernych. W taki sposób ja rozumiem ten psalm. Kolejny przykład prorosła znajdujemy w całym psalmie 109, w wersetach od 1 do 31, w tym, że wersety dotyczące nadejścia Jehoszuły są przemieszane z wypowiedziami poświęconymi wszelkim zdrajcom i bezbożnikom. Mowa tu o prześladowcach zarówno proroka, jak i syna Bożego w jego wnętrzu. Na psalm ten powołuje się kościół odstępców, przytaczając wypowiedź o bezbożnikach jako wyrocznie o postaci Judasza. Osobiście nie zgadzam się z tą nauką, gdyż przykład odnosi się do wszystkich bezbożników. Przytoczą jednak również i te wypowiedzi, abyśmy mieli komplet. Są one tematycznie powiązane z przytaczanymi uprzednio wypowiedziami z psalmu 69. W sumie mogłyby być jego kontynuacją. Boże chwały mojej nie milcz, bo otworzyły się przeciwko mnie usta bezbożne i zdradliwe. Mówią przeciwko mnie językiem kłamliwym. Słowami nienawistnymi otaczają mnie i zwalczają mnie bez przyczyny. Oskarżają mnie za miłość moją, chociaż ja się za nich modlę Oddają mi złem za dobre, a nienawidzą za miłość moją Wyznacz mu na wroga bezbożnika, a oskarżycie niech będzie po jego prawicy Gdy sądzić go będą, niech wyjdzie skazany, a modlitwa jego niech mu będzie przytaczana za grzech Niech dni jego będą krótkie, a urząd jego niech inny weźmie Niech będą sierotami dzieci jego, a żona jego wdową Niech się tułają dzieci jego i żebrzą Niech będą wypędzone ze swych spustoszonych domów. Niech lichwiarz szczycha na całe jego mienie, a obcy niech rozgrabią owoc jego pracy. Bodajby nie miał nikogo, kto by mu okazał życzliwość, ani takiego, kto by się zlitował nad sierotami jego. Potom swojego niech będzie skazany na zagładę. Imię jego niech wygaśnie w drugim pokoleniu. Niech Pan pamięta o winie ojców jego, a grzech matki jego niechaj nie będzie zgładzony. Niech będą zawsze przed Panem i niechaj wytępi z ziemi pamięć o nich. Bo nie pamiętał o okazywaniu miłosierdzia, ale prześladował nędzarza i biedaka i człowieka utrapionego chciał zabić. Umiłował przekleństwo, niech ono nań spadnie. Nie chciał błogosławieństwa, niech będzie dalekie od niego. Przyoblógł się w przekleństwo jak w szatę, niech więc wejdzie ono jak woda wewnętrzności jego i jak oliwa w kości jego. Niech mu ono będzie jak szata, która go okrywa i jak pas, który go zawsze opasuje. Taka niech będzie zapłata dla tych, którzy mnie oskarżają i źle o mnie mówią. Ale Ty, Boże, Panie mój, bądź ze mną dla imienia swego. A że dobra jest łaska Twoja, wybaw mnie, bo jest nędzny i biedny, a serce moje zranione jest we mnie. Niknę jak cień pod wieczór, strząsają mnie jak szarańcze. Kolana mi się chwieją od postu, a ciało me bez tłuszczu wychudło. Stałem się im pośmiewiskiem, gdy mnie widzą. Kiwają głowami. Wspomóż mnie, Panie Boże mój. Wybaw mnie dla łaski swojej, niech poznają, iż to ręka Twoja, żeś to Ty, Panie, uczynił. Oni przeklinają, lecz Ty błogosław, niech będą zawstydzeni przeciwnicy moi, a sługa Twój radować się będzie. Niech ukryją się hańbą oskarżyciele moi i niech się przyodzieją swym wstydem jak płaszczem. Wysławiać będę Pana wielce ustami moimi, a wobec wielu chwalić Go będę, bo stajej po prawicy ubogiego, aby Go wybawić od tych, którzy Go osądzają. Pierwszych pięć wersetów poświęconych jest zapewnie uczonym w piśmie, stronnictwu faryzeuszów, kapłanów oraz wszystkich wypowiadających fałszywe świadectwo. Wersety 6 do 20 bywają słusznie przytaczane w odniesieniu do Judy, ucznia jego oszuły, a jednocześnie jego zdrajcy zwanego potocznie Judaszem, gdyż okazał się bezbożnikiem. Jednak słowa te nie zostały spisane z powodu Judasza, gdyż nie ma żadnej pewności, że taka postać w ogóle istniała. Słowa te zostały spisane w formie oskarżenia osób bezbożnych, Wrogiem bezbożnika ma stać się po prostu każdy inny bezbożnik, a szatan ma być jego powiernikiem. Krótko mówiąc, mamy do czynienia z prośbą, by zły wyrządzał krzywdę złemu. Jeżeli przyjmiemy, że taka postać w ogóle istniała, gdyż w rzeczywistości żadne prostwo nie zapowiada kogoś takiego... I jeżeli przyjmiemy, że popełnił samobójstwo lub zginął w jakiś inny sposób, to żona jego stała się realną wdową, a dzieci sierotami, zakładając, że posiadał rodzinę, choć pismo o tym nie wspomina, ani życieniem Syna Bożego nie byłaby jego śmierć. Nie przypominam sobie również, bym w którymś z listów tzw. apostolskich znalazł wskazówkę na temat tej postaci, co jest bardzo zastanawiające. Gdyby był on postacią fikcyjną, nie byłby na pewno pierwszą z takowych opisywanych w pismach Nowego Testamentu, ale o tym w odpowiednim czasie. Pozostała część utworu poświęcona jest błaganiem o wsparcie przed prześladowcami. Rozdział 5. Psalm 110 w wersetach 1-7 jest koroną psalmów odnoszących się do Jehoszuły, syna Bożego, gdyż jest chyba znany nawet wśród ateistów. Znajdujemy w nim świadectwo Ojca o synu oraz zapowiedź sądu nad światem. Psalm Dawidowy: Rzekł Pan, Panu memu, siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół twoich jako podnóżek pod nogi twoje. Berło mocy twojej ześle Pan z Syjonu, panuj wśród nieprzyjaciół swoich. Lud Twój chętnie pójdzie za Tobą w świętej ozdobie, gdy wystawisz wojsko swoje. Muś Twoja zrodzi Ci się jak rosa z zorzy porannej. Przysiąg Pan i nie pożałuje. Tyś kapłanem na wieki według porządku Melchizedeka. Pan po prawicy Twojej zetrze królów dzień swojego gniewu. Będzie sądził narody, pobije wielu, roztrzaska głowy jak ziemia szeroka. Będzie pił w drodze ze strumienia, dlatego głowę podniesie. Werset pierwszy zawiera najbardziej rozpoznawalną wypowiedź w odniesieniu do Syna, ale jednocześnie kilka wątków. Skoro Bóg wypowiedział te słowa do Pana Dawidowego, w takim razie skierował je do władcy, któremu Król Dawid podlegał. Owym władcą jest zarządca Domu Bożego w niebie, duchowy Jehoszuła, czyli Syn Boży. Właśnie dlatego w czasie rozmowy z faryzeuszami, opisanej m.in. w Ewangelii Mateusza w rozdziale 22, wersety 42-45, Pytał się ich, kim jest Mesjasz, a oni odpowiadali, że synem Dawidowym. Wtedy sam zadał im pytanie na temat zagadnienia poruszonego właśnie w wersecie pierwszym tego psalmu. cytując z Biblii Warszawskiej. Jeśli więc Dawid nazywa go Panem, jakże może być synem Jego? Pytanie to jest jak najbardziej uzasadnione i choć każdemu wydaje się, że zna tę oczywistą odpowiedź, postanowiłem przytoczyć ją w nieco innej, bardziej złożonej wersji. Po pierwsze, założenie, że Zbawiciel musi być potomkiem Dawidowym jest nieprawdziwe, ponieważ potomkiem Abrahama i Dawida musi być król, który będzie sądził nad już osądzonym przez Sąd Boży i oczyszczonym z grzechu światem. Obietnica dotyczy bowiem cielesnego potomka, który ma rządzić już po zagładzie tego świata i uwięzieniu szatana. Mesjaszem, mówię tu o owym zagadkowym Shiloch, był ten, który miał przyjść i zniweczyć dzieła diabelskie, czyli uwolnić lud Boży spod wpływów szatana i wyprowadzić swoje stada do Królestwa Niebieskiego, a nie rządzić nad światem. Światem będzie dopiero rządził po sądzie Bożym, ale nie wcześniej. Duch ten sam, ale inne ciało i inna misja, bo są to zupełnie inne przedziały czasowe. Proszę Państwa, dotychczas przytoczyliśmy wiele proroctw odnoszących się do nadejścia Pomazańca i jego losu na ziemi i jeszcze wiele przed nami, ale skoro już poruszam temat prawdy o Jehoszule, to jedynie prawda nas interesuje, nawet gdyby miała przeczyć nauce całego świata. Chciałbym Państwa zapewnić, że gdy omówimy wszystkie te proroctwa, nie znajdziecie Państwo ani jednego, które mówiło było o potomku Dawidowym, który miał być podeptany, poniżony, skazany na śmierć, ukrzyżowany i po wszystkie czasy zaliczony do przestępców. Ten los przypadł w udziale prorokowi świata, w którego ciele przebywał Duch Syna Bożego, wypełniającego umowę z szatanem, a który musiał podzielić los wielu proroków oraz pochodzić z rodu Józefa. Przecież w słowach skierowanych do Mojżesza Bóg wyraźnie powiedział, że Ześlę wam proroka takiego jak ty, a nie ześlę wam króla Duch ten sam, lecz inne ciało i inna misja, gdyż są to zupełnie różne okresy czasu Po drugie, ponadto słowa wypowiedziane w wersecie pierwszym sugerują wyraźnie, co zresztą potwierdzał sam Jehošuła w innych wypowiedziach Ja nie jestem stąd, nie jestem z tego świata, moje królestwo nie jest z tego świata Oznacza to, że nie mogę, ani nie muszę być potomkiem Dawida, ponieważ w rzeczywistości ja i tak jestem duchem, nie jestem człowiekiem. Nigdy nie byłem i nie będę człowiekiem, ciałem, bo ja jestem osobą duchową, sługą Boga, który jedynie stąpił na krótko do ciała cieśli, by wypełnić z szatanem i zbawić wybrańców. Po trzecie, dalej Bóg opisuje, że co prawda podda mu jego nieprzyjaciół i będzie nad nimi panował, ale... Oni nadal pozostaną jego nieprzyjaciółmi, aż do ostatecznej bitwy, gdy zostaną zniszczeni. W wersecie mówi, że lud pójdzie za nim bez brugnięcia oka i wyprowadzi swoje stada niczym Jakub, gdy pojawi się ze swymi wojskami. To jest właśnie ów podział trzód opisany w Księdze Rodzaju, a jego odpowiednikiem był Mojżesz, wyprowadzający Izraelitów z Egiptu. Ów podział będzie miał zatem miejsce przed zniszczeniem obecnego porządku rzeczy. Na taką ewentualność zwracają również uwagę wypowiedzi z Daniela i Apokalipsa Jana. Następnie Bóg nadaje mu tytuł arcykapłana nad swoim ludem. Przypomnijmy sobie sytuację związaną z arcykapłanem Jehoszułą, która jest analogią do przytoczonego tu oświadczenia Boga. Kolejne wersety to zapowiedź ostatecznej bitwy, którą poprowadzi sam Bóg, ponieważ mowa jest o dniu gniewu Bożego i o sądzie nad światem. Niestety, jak na zawołanie, pojawia się problem z tłumaczeniem psalmu zawartym w Biblii Tysiąclecia, ponieważ po raz kolejny jest to jedyny przykład pisma, który zupełnie odbiega od rzeczywistości, a wręcz się z nią mija. Skorzystałem w tym przypadku ze wszystkich rodzimych i obcojęzycznych przekładów pisma, a nawet niemieckojęzycznej wersji kościoła rzymskiego, nie znajdując innego brzmienia słów z wersetu pierwszego. Nawet niemieckojęzyczny katolicki przekład mówi Zosprichte her zu meinem Herrn. Co oznacza dosłownie, tak mówi Pan do mojego Pana. A co znajdujemy w tym miejscu w Biblii Tysiąclecia? Psalm Dawidowy. Wyrocznia Boga dla Pana mego. Siądź po mojej prawicy. W takim kontekście słowa te nie wyrażają niczego i nie zawierają żadnych wskazówek, gdy z pewnością właśnie taki był cel ich przekazu. Dlaczego mnie to nie dziwi? Przejdziemy teraz do krótkiej wypowiedzi zawartej w psalmie 111, wersety 1-10. do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 Psalm wygląda dość niepozornie, wychwalając Boga, ale w wersecie szóstym wskazuje na dziedzictwo narodów, które otrzymają wierni. W wersecie dziewiątym mowa jest o zesłaniu odkupienia ludowi Bożemu, którym jest oczywiście zapowiadany Mesjasz. Wizja ta, choć dość niepozorna, rozciąga się na daleką przyszłość i jest ściśle powiązana z zawartym i nieprzemijającym przymierzem. Za kolejny przykład posłuży nam psalm 116 w wersetach 1-8. Miłuję Pana, gdyż wysłuchał głosu mego, błagania mego. Nakłonił bowiem ucha swego ku mnie w dniach, gdy go wzywałem. Spętały mnie więzy śmierci i opadły mnie trwogi odchłani. Uciski zmartwienie przyszły na mnie. Wtedy wezwałem imienia Pana. Ach, Panie, ratuj duszę moją. Łaskawy i sprawiedliwy jest Pan. Litościwy jest nasz Bóg. Pan strzeże prostaczków. Byłem w nędzy, a On wybawił mnie. Wróć duszo moja do spokoju swego, bo Pan był dobry dla ciebie Albowiem uchroniłeś duszę moją od śmierci, oczy moje od łez, nogi moje od upadku Będę chodził przed Panem w krainie żyjących. Wierzę nawet wtedy, gdy mówię, jestem bardzo utrapiony, mówiłem w trwodze mojej, wszyscy ludzie kłamią Czym odpłacę Panu za wszystkie dobrodziejstwa, które mi wyświadczył? Podniosę kielich zbawienia i wzywać będę imienia Pana. Spełnię Panu śluby moje wobec całego ludu Jego. Drogocenna jest w oczach Pana śmierć wiernych Jego. O Panie, jam sługa Twój, jam sługa Twój, syn służebnicy Twojej, rozwiązałeś pęta moje. Tobie złożę ofiarę dziękczyną i będę wzywał imienia Pana. Spełnię Panu śluby moje wobec całego ludu Jego. W domu Pańskiego pośród Ciebie o Jeruzalem, Alleluja utwór ten zawiera dużą ilość informacji opisujących losy cieśli z galilei nie mamy tu jednak do czynienia z pierwszym utworem tego typu i ponownie możemy zadać sobie pytanie kto właściwie wołał o pomoc wiadomo bowiem że nikt poza oszułą nie został dotychczas zbudzony z martwych pomimo że kościół odstępców naucza inaczej z wypowiedzi dowiadujemy się, że po śmierci jego duch został wrzucony do otchłani i z niej uwolniony, z czego cieszył się najwyraźniej Jehoszua, bo któż inny, chwaląc Boga, że znajduje się ponownie między żyjącymi. Tekst jest całkowicie jednoznaczny oraz spójny z innymi wypowiedziami, nie pozostawiający miejsca na jakiekolwiek spekulacje. Zmartwychwstały Jehoszua wskazuje na fakt, że śmierć sprawiedliwego, inaczej wiernego, jest w oczach najwyższego wyjątkową wartością, każdy sprawiedliwy jest dla Boga drogocenny. Pismo opisuje również dalsze losy cieści, który pragnął wypełnić swoje śluby w stosunku do ludu. Brzmi to w moich uszach jak jednoznaczna deklaracja, że będzie nadal głosił dobrą nowinę. Psalm 118 w wersetach 1 do 29 jest w całości proroctwem płynącym z ust Jehoszuły i dlatego też przytoczę go w całości. Świat cytuje z reguły jedno zdanie z tej jakże bogatej w informacje wypowiedzi. Ponadto utwór ten okazuje miejscami swoją drugą stronę pod postacią wypowiedzi Syna Bożego. Wypowiedzi te można rozpatrywać jednoznacznie z punktu widzenia człowieka i ducha. Wysławiajcie Pana, albowiem jest dobry, albowiem łaska Jego trwa na wieki. Niech powie Izrael, tak, łaska Jego trwa na wieki. Niech powie Dom Aarona, tak, łaska Jego trwa na wieki. Niech mówią ci, którzy boją się Pana, tak, łaska Jego trwa na wieki. Z ucisku wzywałem Pana, Pan wysłuchał mnie i wyswobodził.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 Zawiąz się korowód z gałązkami, aż do narożników ołtarza. Tyś Bogiem moim przeto dziękować ci będę. Boże mój, będę cię wywyższał. Dziękuję panu, albowiem jest dobry, albowiem łaska jego trwa na wieki. Pierwsze cztery wersety są modlitwą pochwalną, wielbiącą najwyższego. Wersety 5 do 8 zawierają wskazówkę na temat prześladowań i na niezłomną wiarę, którą posiadał Jehoszuła, że pomimo prześladowania zostanie wyratowany. Tekst wskazuje tutaj możliwości rozpatrywania go pod kątem wypowiedzi istoty duchowej, nie nieposiadającej już strachu przed ludźmi. Nie musi się już ona kierować ludźmi, gdyż jest świadoma, że ma Boga po swojej stronie. W wersecie siódmym nie można mieć żadnych wątpliwości, że słowa zostały wypowiedziane przez osobę duchową lub zmartwychwstałą i przebywającą już w niebie, gdy stwierdza, że z góry oglądać będzie swych nieprzyjaciół. Wersety 10-16 do 16 są zapowiedzią ewentualnego zstąpienia na ziemię w celu dokonania zagłady grzesznego świata i ponownym wyznaniem niezłomnej wiary w Boga. Można ją jednak interpretować inaczej, a mianowicie z punktu widzenia prawdy o Nim, która pomimo, że została doszczętnie zagłuszona, w końcu i tak zwycięży. Zarówno prorok Jehoszuła, jak i Jehoszuła Duch, Syn Boży, zostali otoczeni przez fałszywą naukę świata, ponieważ prawda została powalona na kolana, Została ona odrzucona i zastąpiona stekiem kłamstw. Prawdy nie można jednak związać i prędzej czy później ukaże się ona ponownie światu. Osobiście właśnie tak odbieram tę wypowiedź. Wersety 17-21 do 21 są w moim mniemaniu wypowiedziami cieśli Jehoszuły jako podziękowanie za wyratowanie i obietnicę nagrody. Zapowiada on swoją śmierć, ale i zmartwychwstanie oraz wstąpienie w bramy niebios. W wypowiedzi tej natykamy się w oryginale na zwrot jach, który nie ma raczej nic wspólnego z jakimś skrótem imienia Bożego Jechowach, gdyż hebrajska wersja Jechwa wymieniona zostaje już w kolejnym wersecie. W tym kontekście owo jach w ogóle tu nie pasuje. Wersetu 22 nie muszę nikomu tłumaczyć, gdyż wszyscy doskonale wiemy, że owym kamieniem, a zatem odpryskiem skały, którą jest Bóg, był sam Jehoshua, odrzucony przez elity ówczesnego świata, a dzień jego śmierci został ustanowiony świętem przez najwyższego, o czym donosi werset 24. Wersety 25-27 zawierają ponownie dziękczynienie i radość z dnia wyzwolenia wiernych. Werset 28 jest wyznaniem wiary syna, że ojciec jest również jego Bogiem. Potwierdzenia takich relacji pomiędzy ojcem i synem znajdujemy również w pismach Nowego Testamentu, choć główne kierunki religijne świata, a przynajmniej te najbardziej wpływowe, propagują relacje równości, a nawet pewnego rodzaju zależności pomiędzy obiema osobami. Jest to całkowity absurd. Jednym z wielu przykładów poprawnie rozumianej relacji, a spisanych w Pismach Nowego Testamentu może być werset 17 z 20 rozdziału Ewangelii Jana, gdy Jehoszuła mówi do Marii w przekładzie Biblii Tysiąclecia Nie zatrzymuj mnie, jeszcze bowiem nie wstąpiłem do Ojca, natomiast udaj się do moich braci i powie Ci Wstępuję do Ojca mego i Ojca Waszego oraz do Boga mego i Boga Waszego lub słów z objawienia Jana w rozdziale 3, wersety 12-13 spisanych w tejże Biblii Tysiąclecia Zwycięzcę uczynię filarem w świątyni Boga Mojego i już nie wyjdzie na zewnątrz. I na nim imię Boga Mojego napiszę i imię miasta Boga Mojego, nowego Jeruzalem, co z nieba stępuje od mego Boga i moje nowe imię. Mamy tu również zapowiedź zmiany imienia Syna Bożego z Jehoszua na zapewnie inne imiona podawane w pozostałych wypowiedziach z Apokalipsiana. Owe prawidłowe relacje omawiają również inne fragmenty pisma, które już przytaczałem przy omawianiu innych tematów. Przechodzimy do kolejnego przykładu, którym jest Psalm 144 w wersetach 1-15, będący w całości proroctwem. Dawidowy, błogosławiony Pan, skała moja, On zaprawia ręce moje do walki, palce moje do boju, łaska moja i twierdza moja, ochrona moja i wybawca mój, tarcza moja i ucieczka moja, On mi poddaje narody. Panie, czymże jest człowiek, że nań baczysz, i syn człowieczy, że o nim myślisz? Człowiek podobny jest do tchnienia, dni jego są jak cień, co mija. Panie, nachyl niebiosa Twoje i stąp. Dotknij gór, niech zadymią. Zabuśnij błyskawicą, a rozprosz ich. Wypuść strzały swojej, spraw wśród nich zamieszanie. Wyciągnij rękę swą z wysokości. Wybaw mnie i ratuj z wód wielkich. Z ręki cudzoziemców, których usta mówią kłamstwo, a prawica jest ich prawicą zdradliwą. Boże, zaśpiewam Ci nową pieśń, na harfie dziesięciostrunnej zagram Ci. Ty dajesz królom zwycięstwo. Dawida, sługę swego wybawiłeś od miecza srogiego. Wybaw mnie i ratuj z ręki cudzoziemców, których usta mówią kłamstwa, a prawica ich jest prawicą zradliwą. Niech synowie nasi będą jak rośliny dobrze wyrośnięte w miłości swojej, a córki nasze jak kolumny wyciosane zdobiące świątynię. Spichlerze nasze niech będą pełne, zaopatrzone we wszystkie płody. Owce nasze niech rodzą tysiące, niech rodzą dziesięć tysięcy na naszych polach. Bydło nasze niech będzie ciężarne, bez szkód i strat. I niech nie będzie narzekań na ulicach naszych. Błogosławiony lud, któremu tak się powodzi. Błogosławiony lud, którego Bogiem jest Pan. Psalm ten zawiera kilka dobrze znanych już wątków odnoszących się do Boga jako jedynej skały i jedynej deski ratunku przed prześladowaniem oraz do wspierającego. Ukazuje również marność istoty ludzkiej i prosi o wsparcie w postaci stąpienia na ziemię. W Werset 7 prosi o pomoc i wybawienie z ręki cudzoziemców, którymi są z całą pewnością pełni zakłamania i nieprawości Rzymianie. Mamy tu do czynienia z nieco innym obrazem Rzymian niż ten, który próbują przekazać na Pisma Nowego Testamentu. Ten obraz nie odbiega raczej od obrazu czysto historycznego, przedstawiającego ich jako podstępnych, bezlitosnych łupieżców i okupantów. Najbardziej istotnymi jednak wersetami są 10 i 11, w których Jehoszuła prosi o ratunek, powołując się na fakt, że i Dawida Bóg już wyratował. Słowa mogłyby mieć następujące brzmienie – skoro wyratowałeś Dawida, to wyratuj i mnie, ojcze. Następnie ponownie prosi o wybawienie go z ręki bezwzględnych cudzoziemców i wznosi prośbę o błogosławieństwo dla ludu bożego. W 12 mowa jest również o świątyni, której nie było jeszcze za dnia Dawida ale wynika to najprawdopodobniej z niedokładności wszystkich polskojęzycznych przekładów pisma z wyjątkiem Nowej Biblii Gdańskiej. Obcojęzyczne przekłady oraz Nowa Biblia Gdańska używają tu określenia pałacu, a nie świątyni. Rozdział 6. Proszę Państwa, zakończyliśmy cytowanie proroc z tej skarbnicy wiedzy, którą są psalmy i przejdziemy teraz do kolejnych ksiąg biblijnych. W tak zwanej Księdze Mądrości Salomona w rozdziałach drugim, czwartym i piątym Również odnajdujemy proroctwa bezsprzecznie dotyczące nadejścia Mesjasza, zacznijmy od rozdziału drugiego wersety 12 do 24. Przekład Biblii tysiąclecia. Zróbmy zasadzkę na sprawiedliwego, bo nam niewygodny, sprzeciwia się naszym sprawom, zarzuca nam łamanie prawa, wypomina nam błędy naszych obyczajów. Chełpi się że zna Boga, zwie siebie dzieckiem pańskim. Jest potępieniem naszych zamysłów. Sam widok Jego jest dla nas przykry, bo życie Jego niepodobne do innych i drogi Jego odmienne. Uznał nas za coś fałszywego i stroni od dróg naszych jak od nieczystości. Kres Sprawiedliwych ogłasza za szczęśliwy i chełpi się Bogiem jako Ojcem. Zobaczmy, czy prawdziwe są Jego słowa. Wybadajmy, co będzie przy Jego zejściu, bo jeśli Sprawiedliwy jest Synem Bożym, Bóg ujmie się za Nim i wyrwie Go z ręki przeciwników. Dotknijmy go obelgą i katuszą, by poznać jego łagodność i doświadczyć jego cierpliwości. Zasądźmy go na śmierć haniebną, bo jak mówił, będzie ocalony. Tak pomyśleli i pobłądzili, bo własna złość ich zaślepiła. Nie pojęli tajemnic bożych, nie spodziewali się nagrody za prawość i nie docenili odpłaty dusz czystych. Bo dla nieśmiertelności Bóg stworzył człowieka, uczynił go obrazem swej własnej wieczności, a śmierć weszła na świat przez zawiść diabła i doświadczają jej ci, którzy do Niego należą. Jak widzimy, utwór ten zawiera bardzo dużo informacji, które znane są nam z doniesień ewangelistów, co czyni z Niego proroctwo. Wstępne Jego wersety omawiają niegodziwość grzeszników tego świata. Są oni w tym przypadku narratorami. Począwszy od wersetu 12, ich doniesienia dotyczą bez wątpienia nadejścia Jehoszuły jako proroka, krytykującego otwarcie ich złe postępowanie, na co żaden zwykły śmiertelnik z obawy o własne życie by się nie odważył. Otwartym sprzeciwianiem się jest na przykład wyrzucanie handlarzy ze świątyni, a krytyka uwidacznia się także poprzez przytaczanie przypowieści dotyczących łamania prawa lub narzuconych przez starszyznę obyczajów, jak na przykład obmywania rąk lub naczyń z zewnątrz i tym podobne. Wszystkie te przykłady są nam dobrze znane z Ewangelii. Werset 13 donosi nam o przynależności do Boga, która została sprecyzowana w wesecie 16. Wesety 14-16 donoszą o całkowitej odmienności Jehoszuły w porównaniu z innymi ludźmi. Mowa o stronieniu od dróg grzeszników, czyli od naśladownictwa. Wspominają również o jego prawdopodobnie euforycznym nastawieniu w trakcie zwiastowania dobrej nowiny, gdy wypowiadał się o śmierci wiernych Bogu jako o formie wybawienia ze szczęściem wypisanym na twarzy. W XVI określa ponownie Boga mianem swojego Ojca. Wersety 1721 donoszą o knuciu spisku przeciwko prorokowi Szule, poświęcone są obmyślaniu sposobu usunięcia, pozbycia się go, które znamy z Ewangelii. Odnajdujemy tu zapowiedzi poniżenia i tortur, sprawdzenia jego cierpliwości, choć może raczej wytrzymałości na cielesny ból. Pada również propozycja pozbawienia go życia jako przeciętnego niegodziwca, czyli bardzo powszechnie stosowana śmierć na krzyżu lub na palu jako symbol władzy, który odstraszałby oglądających od naśladownictwa. Przypomnijmy sobie, że Bliski Wschód był obszarem zawsze bardzo niestabilnym, niczym beczka prochu, a życie przeciętnego zjadacza chleba nie miało żadnej wartości. Werset 22 donosi o przysłowiowej głuchocie i ślepocie grzeszników, którzy nie są w stanie pojąć nauki Bożej i nauki o zbawieniu sprawiedliwych. W 23 tłumaczy nam, że zostaliśmy stworzeni na obraz Boży i dlatego powinniśmy żyć wiecznie, ale w 24 mowa jest o tym, który nas tej nieśmiertelności pozbawił, o szatanie, który przez zawiść o świat materialny skaził go grzechem i śmiercią. Wypowiedź ta nie jest jednak wskazówką dotyczącą pierwotnego powodu buntu szatana, gdy skoro rozwinął w sobie uczucie nienawiści i wyższości, musiał je posiadać jeszcze przed stworzeniem człowieka, na co istnieje wiele wskazówek w piśmie. Kolejnym przykładem, który rozpatrzę, będzie rozdział czwarty, w wersetach 1 do 20 tejże księgi, choć nie dotyczy on może w sposób bezpośredni syna Bożego, ale jest doskonałym opisem zbawienia sprawiedliwych w tym i ciesi je Jehoszuły. Dopuszczę się jednak drobnej manipulacji, ponieważ połączę ten fragment z kolejnym spisanym w rozdziale 5, wersetach 1 do 23, gdy stanowią one tematycznie całość utworu i powód rozdzielenia ich jest mi zagadką. Lepsza bezdzietność połączona z cnotą, nieśmiertelna jest bowiem jej pamięć, bo ma uznanie u Boga i ludzi. Gdy jest obecna, to ją naśladują, tęsknią, gdy odejdzie, a w wieczności triumfuje uwieńczona, zwyciężywszy w zawodach o nieskazitelną nagrodę a rozplenione mnóstwo bezbożnych nie odniesie korzyści, z cudzołożnych odrości wyrosłe nie zapuści korzeni głęboko, ani nie założy podwaliny niezawodnej. Jeśli nawet do czasu rozwinie gałęzie, wstrząśnie nim wiatr, bo słabo utwierdzone i wyrwie z korzeniami wichura. Połamią się nierozwinięte gałęzie, a owoc ich bezużyteczny, niedojrzały do jedzenia i do niczego niezdatny, bo dzieci zrodzone z nieprawego pożycia przy osądzeniu rodziców świadczą o ich przewrotności a sprawiedliwy, choćby umarł przedwcześnie, znajdzie odpoczynek. Starość jest ścigodna nie przez długowieczność i liczbą lat się jej nie mierzy. Sędziwością u ludzi jest mądrość, a miarą starości życie nieskalane. Ponieważ spodobał się Bogu, znalazł Jego miłość i żyjąc wśród grzeszników został przeniesiony. Zabrany został, by złośnie odmieniła Jego myśli albo ułuda nie uwiodła duszy, bo urok marności przesłania dobro, a burza namiętności mąci prawy umysł. Wcześniej osiągnąwszy doskonałość, przeżył czasu wiele. Dusza Jego podobała się Bogu, dlatego pośpiesznie wyszedł spośród nieprawości. A ludzie patrzyli i nie pojmowali, ani sobie tego nie wzięli do serca, że łaska i miłosierdzie są nad Jego wybranymi i nad świętymi Jego opatrzność. Sprawiedliwy umarły potępia żyjących bezbożnych i dopełniona wcześniej młodość, leciwą starość nieprawego. Zobaczą bowiem kres roztropnego, a nie pojmą, co o nim Pan postanowił i w jakim celu zachował go bezpiecznym. Patrzą i żywią pogardę, ale Pan ich wyśmieje i staną się potem wstrętną padliną i wiecznym pośmiewiskiem wśród zmarłych. Strąci ich bowiem na głowę, o niemiałych, i wstrząśnie nimi od posad i zostaną do szczętu zniszczeni i będą w udręczeniu, a pamięć o nich zaginie. Z bojaźnią przyjdą zdać sprawę z win swoich, a w twarz ich oskarżą własne nieprawości. Szanowni Państwo, pierwszych sześć wersetów utworu omawia świat grzeszników i rozpatruje potomstwo grzesznika jako równie grzeszne jak jego rodzice. Osobiście sprzeciwiam się takiemu uogólnianiu, gdyż oznaczałoby to, że zło mamy zapisane w naszych genach, co nie jest prawdą. Nikt nie rodzi się złym w oczach bożych, lecz złym się staje. Syn przestępcy wcale nie musi wyrosnąć na bandziora, pomimo że sam wychowywał się pośród grzechu. Każdy będzie także sądzony za grzechy, które sam popełnił. Syn nie będzie sądzony za grzechy swego ojca, a ojciec nie poniesie kary za przewinienia dojrzałego syna. Dalej, począwszy od wersetu siódmego, mowa jest o sprawiedliwym jako o konkretnej osobie, co wskazuje na cieśle Jehoszułem, proroka najwyższego. On należał do sprawiedliwych i spędził swoje życie wśród grzeszników na ziemi, by zostać wyzwolonym. Aż do XVII. Motem wypowiedzi jest śmierć jako wybawienie sprawiedliwego przed możliwym późniejszym skażeniem ducha poprzez dłuższe obcowanie z grzesznikami. Jest to bardzo ważna wskazówka dotycząca stosunkowo powszechnie znanej mądrości ludowej twierdzącej, że ludzie dobrzy długo nie żyją. Wszyscy znamy takie wypowiedzi, gdyż odzwierciedlają one powszechnie znane sytuacje życiowe. Nawet prorocy biblijni zastanawiali się nad powodem takiego stanu rzeczy. Przytoczony tu fragment doskonale tłumaczy możliwą przyczynę szybkiego odejścia ze świata ludzi, których my sami uważamy za dobrych. Skoro jednak my sami uważamy w naszych sercach kogoś za dobrego, oznacza to, że uważamy go za lepszego człowieka od samych siebie, a to może zostać poczytane nam przez Twórcę za postawę pozytywną, gdy stawiamy kogoś wyżej niż siebie. Nie oznacza to oczywiście, że i Bóg tak tę osobę postrzega, ale jest to jak najbardziej pożyteczne nastawienie do życia, ponieważ zapobiega wywyższaniu się ponad innych. Przyczyną wczesnej śmierci, o ile nadchodzi ona od najwyższego, może być zatem ochrona przed skalaniem ducha, czyli szybsza śmierć jest dla tych osób ich wybawieniem, a nie karą, za jaką my ją powszechnie poczytujemy. Bóg jakby dokonuje rodzaju wczesnej selekcji duchów ludzkich, chcąc je po prostu uchronić przed ewentualnym skażeniem, gdy zna potęgę przeciwnika, który dniem i nocą walczy z nami. Stwórca doskonale wie, że jedynie jego anioł posiadał moc oparcia się szatanowi, ale również nie bez wysiłku, gdyż wiemy z poprzednich przykładów Pisma, że ciało było jego słabością, jego przekleństwem oraz jedyną możliwością poniżenia go w celu zmycia ze świata hańby buntu szatana. Obcowanie ze słabością ludzkiego ciała miało bezpośredni wpływ na niego jako na ducha, ponieważ czyniło go to zupełnie uzależnionym od połączenia z ojcem. W zależności wynikające z tego faktu tłumaczyłem w odcinku 5, gdy odsłanialiśmy tajemnicę powodu nadejścia Mesjasza. Dlatego właśnie przytoczyłem ten fragment Pisma, gdyż odnosi się on bezpośrednio do jego uwięzionego w Ciele Cieśli. Wersety 18-19 są wskazówką na zagładę grzesznego świata, a 20 zapowiedzią zmartwychwstania grzeszników na sąd. Dalej w rozdziale 5, wersety 1-23 czytamy... Wtedy Sprawiedliwy stanie z wielką światłością nad tymi, co go uciskali i mieli w pogardzie jego trudy. Gdy ujrzą, wielki przestrach ich ogarnie i osłupieją na widok nieoczekiwanego zbawienia. Powiedzą pełni żalu do samych siebie, będą jęczeli w utrapieniu ducha. To ten, co dla nas, głupich, niegdyś był pośmiewiskiem i przedmiotem szyderstwa. Jego życie mieliśmy za szaleństwo, śmierć jego za hańbę. Jakże więc policzono go między synów bożych i ze świętymi ma udział. To myśmy zboczyli z drogi prawdziwej, nie oświeciło nas światło sprawiedliwości i słońce dla nas nie wzeszło. Nasyciliśmy się na drogach bezprawia i zguby. Błądziliśmy po bezdrożnych pustyniach, a drogi pańskiej nie poznaliśmy. Cóż nam pomogło nasze zuchwalstwo? Co dało chępliwe bogactwo? Dalej w XIV. Bo nadzieja bezbożnego jak plewa z wiatrem miotana i jak lekka piana rozbita przez burzę. Jak dym się rozwiała od wiatru, zatarła się jak pamięć chwilowego gościa. A sprawiedliwy żyją na wieki, zapłata ich w Panu i staranie o nich u Najwyższego. Dlatego otrzymują wspaniałe królestwo i piękny diadem z rąk Pana. Osłoni ich bowiem prawicą, ochraniać ich będzie ramieniem. Jak zbroję przywdzieje swoją zapalczywość i uzbroi stworzenia ku odparciu wrogów. Jak pancerzem okryje się sprawiedliwością jak przyłbicą osłoni się sądem nieobłudnym weźmie świętość za niezwyciężony i jak mierz wyostrzy gniew nieubłagalny a razem z nim świat będzie walczył przeciw nierozumnym polecą z chmur celne pociski błyskawic pomkną do celu jak z dobrze napiętego łuku a gniewne grady wyrzucone zostaną jak z procy wzburzą się przeciw nim wody morskie i rzeki nieubłagalnie ich zatopią podniesie się przeciw nim powiew mocy i jak wichura ich zmiecie ta nieprawość spustoszy całą ziemię a nikczemność obali trony możnowładców w rozdziale piątym z kolei w wersecie 1-5 mamy już wyraźną wskazówkę odnośnie duchów ludzi niesprawiedliwych po ich wskrzeszeniu i poprowadzeniu na sąd Boży. Towarzyszy im zapewne strach i panika i nieoczekiwanie spotykają tam ponownie ich oszułę, jako tego, który został zbawiony i przypatruje się, jak będą sądzeni. Wtedy też dostępują oświecenia i pojmują swoją pomyłkę jako ludzie. Począwszy od szóstego aż do 14 biadają oni nad swoją głupotą podczas życia na ziemi. Wersety 15-16 opisują nagrodę dla sprawiedliwych, którą jest życie wieczne przy Bogu, w królestwie, które zostało dla nich stworzone. Od 17 do 23, czyli do końca rozdziału, mowa jest z kolei o zagładzie istniejącego jeszcze świata szatana. Rozdział 7 W tym momencie porzuca mu tartą chronologię biblijną, czyli tę bezwładną gmatwaninę ksiąg proroczych, nieodzwierciedlającą przebiegu historii. Następnym prorokiem, do którego przejdziemy, nie będzie więc jak można by się spodziewać, Iszachu, czy to jest Izajasz, lecz prorok Hosea, to znaczy Ozeasz, który rozpoczął prorokowanie na krótko przed Izajaszem, a następnie prorokował równolegle z nim. Celem takiego postępowania z mojej strony jest zachowanie sensu proroctw według wydarzeń historycznych, a nie skakanie w proroctwach z jednej epoki do drugiej. W związku z proroctwami Ozeasza chciałbym poruszyć dwie kwestie. Pierwszą, związaną z tematyką księgi, ponieważ cała księga tego proroka, jak już wspominałem, jest rozmową Boga z Izraelem o Izraelu i wszystkie wypowiedzi skierowane są jedynie do Izraela, jako do całości narodu. Kwestia druga, związana jest z porządkiem całej tej księgi, który jest tematycznym bałaganem. Takowy bałagan, a mam na myśli tematyczne pomieszanie rozdziałów, spotykamy również w księgach innych proroków, jednak u Hosei jest on drastycznie rażący. Rzuciło mi się to w oczy, gdy stwierdziłem, że niektóre przekłady pisma dołączają do ostatniego wersetu pierwszego rozdziału księgi pierwsze wersety rozdziału drugiego, chociaż taka sytuacja nie znajduje odzwierciedlenia w hebrajskich tekstach. Może i nie byłoby w tym nic złego, gdyby nie jeden bardzo poważny problem łączący się z treścią obu prorost. W przypadku takiego połączenia cała w sumie negatywna wypowiedź w odniesieniu do Żydów z rozdziału pierwszego koliduje z pierwszą wypowiedzią rozdziału drugiego, która jest jak najbardziej pozytywna. Jedna wypowiedź zaprzecza drugiej. Tak na przykład w przekładzie Nowego Świata brzmi to następująco. Nazwij go imieniem Loami, gdyż nie jesteście moim ludem, a ja okażę, że nie jestem wasz. A kolejny dołączony werset kontynuuje. A liczba synów Izraela będzie jak ziarnek piasku morskiego, których nie można zmierzyć ani policzyć. A w miejscu, w którym im mówiono nie jesteście moim ludem, powie się synowie Boga żywego. Mamy tu całkowite zaprzeczenie dwóch wypowiedzi, z czego wyraźnie wynika, że pism nie można sobie łączyć, jak się komu podoba, lecz skoro wywodzą się z hebrajskich źródeł, to należy je przynajmniej poskładać według pism hebrajskich. Generalnie rzecz biorąc, w prorostwach Hosei istnieje pewien nieład, gdyż na przykład pierwszy rozdział oskarża Izraela i zapowiada zagładę, a rozdział drugi zapowiedź nadziei i wybawienia. Z kolei rozdział trzeci tematycznie i sytuacyjnie jest kontynuacją pierwszego. Osobiście uważam, że powinien on znajdować się na miejscu rozdziału drugiego lub nawet być dołączony do rozdziału pierwszego. W takim wypadku i rozdział drugi oraz kolejne byłyby tematycznym i sytuacyjnym następstwem poprzednich. Czysto teoretycznie, gdyby połączyć wszystkie rozdziały tej księgi w należytej kolejności, otrzymalibyśmy jeden całkowicie spójny tematycznie myślowo zwój księgi. Z tego też powodu pozwolę sobie po raz kolejny skorygować tylko troszeczkę kolejność wypowiedzi i dołączę bardzo krótką, ale całkowicie zgodną wypowiedź z rozdziału trzeciego do ostatniego wersetu rozdziału pierwszego. Rozpoczniemy od pierwszego rozdziału werset 2 do 9 Księgi Ozeasza, chociaż znajdziemy w nim jedynie rodzaj wskazówki, a nie obszerne prośbę o Mesjaszu i kontynuujemy tę wypowiedź rozdziałem trzecim tejże Księgi, to znaczy wersetami 1 do 5. Początek poselstwa Pana przez Ozeasza. Pan rzekł do Ozeasza.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 i rzekł Pan do niego Daj jej na imię niemiłowana Bo już nie będę dłużej okazywał miłości domowi Izraela Ani im nigdy nie przebaczę Lecz nad domem Judy zmiłuję się I wybawię ich przez Pana, ich Boga Ale nie wybawię ich za pomocą łuku ani miecza Ani wojny, ani koni, ani jazdy A gdy odstawiła od piersi niemiłowaną Jeszcze raz poczęła i urodziła syna I rzekł Pan Daj mu na imię nie mój lud Bo wy nie jesteście moim ludem A ja nie jestem waszym Bogiem Dalej rozdział 3, wersety 1-5. Potem rzekł Pan do mnie, idź pokochaj jeszcze kobietę, która kocha innego i założy, tak jak Pan miłuje synów Izraela, chociaż oni zwracają się do innych bogów i lubią placki z rodzynkami. Nabyłem ją więc sobie za piętnaście srebrników i półtora korca jęczmienia i powiedziałem do niej, siedź spokojnie u mnie przez wiele dni, nie uprawiaj nie rządu i nie oddawaj się innemu mężczyźnie, ja też nie zbliżę się do ciebie. Gdyż synowie Izraela będą przez dłuższy czas bez króla i bez księcia, bez ofiary, bez posągu, bez efodu i bez terafów. Potem synowie Izraela się nawrócą i znów będą szukać Pana swojego Boga i Dawida swojego króla i w dniach ostatecznych z bojaźnią zwrócą się do Pana i Jego dobroci. Mamy tu do czynienia z wypowiedzią Boga zapowiadającą zagładę Izraela jako państwa w Dolinie Jezrael znajdującej się na północy kraju i będącej pasażem łączącym kraje sąsiadujące z Izraelem. Z tego też powodu miała ona bardzo ważne znaczenie strategiczne, gdyż ktokolwiek kontrolował ową dolinę, kontrolował szlaki handlowe. Owe okolice znane są lepiej pod inną nazwą, a mianowicie równiny Megiddo, czyli potocznie używanego greckiego określenia Armagedon. Odległość w linii prostej pomiędzy miasteczkami Izrael a miasteczkiem Megiddo wynosi zaledwie 15 km. Obie miejscowości usytuowane są na wzgórzach, przeciętych ogromną równiną, określaną jako idealne pole walki. Tu w roku 609 przed naszą erą odbyła się m.in. opisana w II księdze królewskiej w rozdziale 23 werset 29 bitwa pomiędzy Egipcjanami a Królestwem Judy, w której zginął król Jozjasz. Bóg zapowiada całkowite zniszczenie Izraela jako państwa i stwierdza, że już im nigdy nie przebaczy ich przestępstw głównie wiarołomstwa. Użyte w opisie imiona dzieci są oczywiście symbolami mającymi odzwierciedlić sytuację, w jakiej znajdowali się Żydzi. W wersecie siódmym stwórca daje nadzieję domowi Judy, zapowiadając im, że czeka ich inny los, gdyż wybawi królestwo judzkie ze względu na ich przodka Dawida. Dostąpią oni owego wybawienia, jednak nie poprzez użycie jakiejkolwiek przemocy lub działania człowieka. Osobiście uważam, że jest to dokładna wskazówka odnosząca się do formy ratunku dla wybrańców, nie przy pomocy ludzkiej ręki, a tym bardziej nie przy pomocy jakiejś siły militarnej. Bóg zapowiada tu inne, a niezależne od działań człowieka wyjście, którym mogłoby być jedynie ponowne nadejście Syna Bożego w celu stoczenia ostatecznej walki z wrogami Boga. W takim razie całe prorostwo dotyczyłoby raczej czasów, które są przed nami, co potwierdzałaby kolejna wypowiedź dołączona z rozdziału trzeciego. Całym sensem poślubienia nierzonnicy jest pozostawienie jej samej, jako wyroczni w odniesieniu do narodu izraelskiego, co wyjaśnia werset czwarty. Naród przez bliżej niesprecyzowany okres czasu ma pozostać nie tylko bez jakiegokolwiek władcy, a również bez ofiary, służby kapłańskiej, bez wiarołomnych bałwanów i pomników. Jest to zapowiedź całkowitego wykluczenia go ze świata jako suwerennego narodu oraz odizolowania ich od Boga i odebrania możliwości służenia mu. Istnieją tu tylko trzy możliwości. Albo wypowiedź dotyczyła nadciągającej niewoli babilońskiej, albo odnosiła się do czasów bezpośrednio poprzedzających zagładę obecnego porządku rzeczy, albo dotyczyła obu przypadków. Wszystkie wersje uważam za poprawne, gdyż niewola babilońska wypełniłaby w całości zapowiedziane wydarzenia, Również nawrócenie się do Boga w ostatnich chwilach istnienia tego świata uważam za możliwe, co byłoby jednak wyraźną wskazówką na fakt, że aż po dzień dzisiejszy nie nawrócili się oni do Najwyższego, gdyż odrzucili Jego pomazańca. Mowa jest o jakimś wydarzeniu, przez które wybrańcy izraelscy pojmą swój błąd i powrócą na właściwą drogę. Owym wydarzeniem mogło być jedynie szczere nawrócenie się do Boga, a co za tym idzie, otwarcie ich zaślepionych oczu w celu prawidłowego zrozumienia prorostw dotyczących Mesjasza oraz proroka, kapłana z rodu Józefa, którego ukrzyżowali przodkowie ich elit. Oczywiście nie mogą podążyć za nim podczas jego przyjścia w czasach zamieszłych, gdyż nie mogą cofnąć czasu, ale po swoim nawróceniu mogą oczekiwać go w czasach przyszłych. Aby go jednak odnaleźć w swych sercach, musieliby wpierw rozpoznać swój błąd. Połączenie rozdziałów, jakiego dokonałem, było w tym przypadku całkowicie sensownym ruchem porządkującym wypowiedzi spisane we wszystkich rozdziałach tej księgi. Gdybyśmy teraz dołączyli do końcówki wykorzystanego rozdziału trzeciego, początek rozdziału drugiego, otrzymalibyśmy całkowicie logicznie sensowny i spójny opis wydarzeń, a brzmiałoby to następująco potem synowie Izraela się nawrócą i znów będą szukać Pana, swojego Boga i Dawida, swojego króla i w dniach ostatecznych z bojaźnią zwrócą się do Pana i Jego dobroci. A liczba synów Izraela będzie jak piasek morskich, którego nie można ani zmierzyć, ani zliczyć. I będzie tak, że zamiast mówić o nich, wy nie jesteście moim ludem, będzie się do nich mówiło, synami Boga żywego jesteście. Dopiero teraz cała wypowiedź ma sens i możemy zaobserwować logiczną chronologię wydarzeń.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 Co ci mam uczynić Efraimie? Co ci mam uczynić judo? Wszak wasza miłość jest jak obok poranny i jak rosa, która szybko znika. Dlatego ociosywałem ich przez przodków, zabijałem ich słowami moich ust, i moje prawo wzeszło jak światłość. Gdyż miłości chcę, a nie ofiary i poznania Boga, nie całopaleń. Jak już wspominałem w odcinku trzecim, jest to bardzo ważna wypowiedź, będąca drogowskazem dla każdego wiernego. Pierwsze trzy wersety opierają się na Bożej obietnicy, że ktokolwiek poszukuje Boga. Ten go też znajdzie. Nie ma też większego znaczenia, kiedy owe poszukiwania rozpoczniemy, ponieważ każdy moment jest dobry i dopóki stacza nam tchu w piersiach, nie jest za późno. Gorzej będzie, gdy nie zdążymy się nawrócić, bo zaskoczy nas śmierć. Werset pierwszy wskazuje także, że Bóg jest wszechmocny i potrafi odwrócić swoją klątwę w stosunku do nas w błogosławieństwo. I tak jak nas powalił na kolana, posiada moc, by nas z tych kolan podnieść. Jednak z tą świadomością musimy obchodzić się rozważnie, ponieważ od momentu wypełnienia misji Syna Bożego sytuacja uległa diametralnie zmianie. Najwyższy nie każe już bezpośrednio nikogo, a więc nie ingeruje bezpośrednio w sprawy ludzkie, gdyż pozostawił wolną rękę szatanowi, który chce za wszelką cenę udowodnić swoje oskarżenia w stosunku do nas i nas wszystkich zniszczyć jako istoty żyjące. Również, a może przede wszystkim, pragnie On zgładzić naszego ducha. Jest On naszym jedynym i to śmiertelnym wrogiem. Werset drugi nie tylko potwierdza powyższe stwierdzenie, ale i dodaje, że Stwórca posiada również moc wydobycia na złona śmierci. Nie jest to jednak tylko prorostwo odnośnie zmartwychwstania Jeho-Szuły, choć jako takowe jest rozważane. Wskazuje ono ponadto na fakt, że poprzez Jego śmierć i trzydniowy pobyt w Otchłani jako warunek paktu oraz martwych stanie i my otrzymaliśmy szansę dostąpienia takiego zaszczytu, jakim jest życie w niebie przed obliczem Jehowach, który święty na zawsze. W wersecie trzecim wskazuje nam drogę, którą powinniśmy podążać, a mianowicie usilnie poszukiwać Boga, by Go poznać. Powtarza także obietnicę Bożą mówiącą, że kto szuka, ten też znajdzie. To jest nauka wynikająca z tych wypowiedzi. Następnie w czwartym wskazuje na niestałość wiary i proszę mi wierzyć, że nie odnosi się jedynie do plemion izraelskich. Przyrównuje wierność i miłość do niego jako rosem, która szybko paruje. Bardzo obrazowa metafora oparta się na historii nie tylko tego narodu. Ta metafora powinna nam uzmysłowić jak potężna jest władza szatana w naszych umysłach Jaką władzę roztacza nad nami, gdyż ta wypowiedź skierowana została do ludu, który przez zakusami szatana był chroniony przez okres wielu stuleci? Skoro w takim razie oni, ci, którzy byli chronieni, nie byli w stanie wytrwać w wierze, to jak ciężkim wyzwaniem było zachowanie wiary przez minione pokolenia i nas żyjących współcześnie. Nasza sytuacja jest po tysiąckrot cięższa i właśnie dlatego Bóg przygotował nam boczną furtkę, dzięki której możemy osiągnąć zbawienie. Jest nią moc przebaczania grzechów popełnionych przez bliźnich w stosunku do nas samych. Jest to jedyna droga ucieczki przed śmiercią i musimy mieć ją ciągle przed oczyma. Bóg wspomina, że nauczał i karał swoich wybrańców ustami swoich proroków, by zrozumieli, czego od nich oczekuje. Mowa o tym w ostatnim zdaniu. Bóg pragnie jedynie miłości płynącej z serca, a co się z tym wiąże wypełniania przykazań zakonu. Teraz przejdę do owej manipulacji proroctwami, jakiej dopuścili się tzw. Ojcowie Kościoła, a mianowicie do cytowanego w Ewangelii Mateusza w rozdziale 2, wersety 13-23, Ozaasza Ozeasza z rozdziału 11, werset 1. Przypominam także, o czym mówiłem poprzednio, że cała księga tego proroka jest rozmową Boga z Izraelem o Izraelu i wszystkie wypowiedzi skierowane są jedynie do Izraela jako do narodu. Proszę samemu sprawdzić i przeczytać księgę, rozpoczynając od dowolnego momentu i na dowolnym kończąc. Od początku do końca mowa jest o Izraelu jako o narodzie grzesznym, niewdzięcznym, przeklętym, ale i umiłowanym, w wybranych synach i córkach i tym podobne. W rozdziale jedenastym czytamy, czego dotyczy wypowiedź: Gdy Izrael był młody, pokochałem go i z Egiptu powołałem mojego syna. Im częściej odzywałem się do nich, tym dalej oni odchodzili ode mnie.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 bo mój lud uporczywie trwa w odstępstwach ode mnie, a chociaż wzywają bala, jednak im nie pomaga. Jakże mógłbym Cię porzucić, Efraimie, zaniechać Ciebie, Izraelu? Jakże mógłbym zrównać Ciebie z Adam, postąpić z Tobą jak z Seboim? Zadrżało we mnie serce, byłem do głębi poruszony. Nie wyleję mojego srogiego gniewu. Nie chcę ponownie zniszczyć Efraima, bo ja jestem Bogiem, a nie człowiekiem. Jestem pośród Ciebie jako święty i nie przychodzę, aby niszczyć. Pójdą za Panem, który jak lew zaryczy, a gdy tak zaryczy, dzieci z drżeniem przybiegną od zachodu. Przylecą z drżeniem jak ptaki z Egiptu i jak gołębie z ziemi asyryjskiej i pozwolą im znowu mieszkać w ich domach, mówi Pan. I gdzie jest tu mowa o synu w Egipcie, skoro cały rozdział traktuje Izrael jako swoje dziecko? Jak już wielokrotnie wspominałem, Objaśnieniem tej wypowiedzi jest w rzeczywistości rozkaz Boży dany Mosze, to jest Mojżeszowi, a spisany w Księdze Wyjścia w rozdziale czwartym, wersety 21-23, w którym czytamy I rzekł Pan do Mojżesza Gdy wrócisz do Egiptu, bacz, byś dokonał przed Faraonem wszystkich tych cudów, do których udzieliłem Ci mocy. Ja za znieczulę jego serce, także nie wypuści ludu. I powiesz do Faraona Tak mówi Pan, moim synem pierworodnym jest Izrael. Mówię do Ciebie, wypuść mojego syna, aby mi służył. Jeżeli będziesz się wzbraniał od wypuszczenia go, ja zabiję Twojego syna pierworodnego. Wypowiedź ta jest absolutnie jednoznaczna i całkowicie spójna z pozostałymi wypowiedziami z omawianego porostwa Ozeasza. Porównajmy, już pierwsze słowa odnoszą się do młodości Izraela, a nie do jakiejś osoby. Gdzie Izrael spędził swoją młodość? Właśnie w Egipcie. Gdyż to przecież Jakub został nazwany przez Boga imieniem Izrael, a miało to miejsce zanim wywędrował do Egiptu, by dożyć starości u boku Józefa. Bóg określił Izraela mianem swego pierworodnego właśnie w czasie jego pobytu w Egipcie, ponieważ był jego dziecięciem, który dopiero co się narodziło. Również w Egipcie Jakub ustanowił Efraima swoim pierworodnym. Takie nastawienie potwierdzają pozostałe wersety proroctwa, gdy Bóg opisuje jak go piastował, jak uczył go chodzić i tym podobne. Po całym tym sielankowym opisie dzieciństwa narodu izraelskiego następuje konkluzja, gdyż stwórca stwierdza, że jego dziecię przeciwstawia mu się i grzeszy niczym na nastolatek w okresie buntu. Karą za takie postępowanie jest powrót do Egiptu, ale na zatracenie. Wiemy z pisma, że kiedykolwiek Izrael był należany przez swoich wrogów, część ludności pomimo zakazu Boga i ostrzeżeń wypowiadanych ustami proroków uciekała do Egiptu. Bóg wielokrotnie ostrzegał ich, by tam nigdy nie wracali, ponieważ ich tam wytraci. Zapowiadał to wielokrotnie, jak na przykład ustami proroka Jeremiasza z rozdziału 44, 1, 14 Dlatego, tak mówi Pan zastępów, Bóg Izraela, oto ja zwracam swoje oblicze przeciwko wam ku złemu, aby wytracić całą Judę i porwę resztkę Judy, tych, którzy postanowili pójść do ziemi egipskiej, aby tam przebywać jako obcy przybysze. Wszyscy zginą w ziemi egipskiej, padną od miecza albo zginą z głodu. Mali i wielcy pomrą od miecza i głodu i staną się przedmiotem złorzeczenia, zgrozy, klątwy i urągowiska. I nawiedzę tych, którzy zamieszkają w Egipcie, tak jak nawiedziłem Jeruzalem, mieczem, głodem i zarazą. Nie ocaleje i nie ujdzie nikt z reszki Judych, która przybyła, aby zamieszkać jako obcy przybysze tam, w ziemi egipskiej, by powrócić do ziemi ludzkiej, do której pragną powrócić, aby tam znowu zamieszkać, gdyż nie wrócą, z wyjątkiem nielicznych zbiegów. Zapowiedzią takiego właśnie wytracenia są wersety 5-6 mówiące, że miecz pójdzie za nimi, bo pomimo, że udali się pod ochronę Faraona, to nadal grzeszą, dopuszczając się wiarołomstwa, służąc Balowi. Popełniają zatem podwójny grzech. W kolejnych wersetach Pan zapowiada, że zlituje się kiedyś nad Efraimem i sprowadzi go z powrotem do swojej ziemi ze wszystkich ludów, gdzie udało mu się nie tylko przetrwać, ale zapewne nawrócić ze złej drogi i wytrwać w wierności. I gdzie tu mowa o jakimś synu z Egiptu opisanym w Ewangelii Mateusza w rozdziale 2, wersety 13-23? Czysta kpina i manipulacja. Jak już wspominałem poprzednio, wypowiedź Boga z Księgi Wyjścia, określająca Izraela mianem syna pierworodnego, a zapowiadająca jednocześnie śmierć pierworodnego syna Faraona, ma ogromne, a wręcz kluczowe znaczenie w odniesieniu do dalszych losów wiary i losów świata. Jest ona wykładnią i obrazem całości skali odstępstwa, jakiego dopuścił się świat. O tym porozmawiamy jednak w odpowiednim czasie. Jeszcze tak na marginesie prosiłbym Państwa o zwrócenie szczególnej uwagi na fakt, że często w piśmie Bóg używa w odniesieniu do całego narodu jedynie określenia Efraim jako potomka Józefa, gdyż jak wkrótce wykażę, jest to bardzo istotna informacja. Kolejny szok już blisko. Serdecznie zapraszam na następny odcinek i jak zwykle gorąco namawiam do pobierania prelekcji i do zapisywania na swoim twardym dysku, dopóki są do dyspozycji, gdy z pewnością szybko zostaną zablokowane. A Bogu, którego imię brzmi Jechowa, który jest świętym i jedynym stwórcą wszelkiego ducha i ciała, który jest Bogiem Abrahama i Izaka i Jakuba, patriarchów Józefa i Judy, Bogiem wszystkich proroków i Dawida Króla, Bogiem i stwórcą Syna, któremu nadał równie święte imię Jehoszuła, temu jedynemu, który wspiera swoje sługi szukające go dniem i nocą i dał im obietnicę służenia mu. Niech będzie chwała i dzięki po wszystkie czasy. Amen. Dziękuję za uwagę. Bogiem pomsty jest Pan, Boże pomsty, ukaż się. Powstań, sędzio Ziemi, oddaj pysznym to, na co zasługują. Jak długo bezbożni, panie, jak długo bezbożni radować się będą? Z pianą na ustach mówią zuchwale, przechwalają się wszyscy złoczyńcy. Lud Twój, panie, depczą, a dziedzictwo Twoje gnębią. Zabijają wdowy i przybysza, mordują sieroty, Mówiąc, Pan nie widzi tego i nie zważa na to Bóg Jakuba. Zrozumcie oni rozumni wśród ludu. A wy, głupcy, kiedy zmądrzejecie? Czy ten, który uczynił ucho, nie słyszy? Czy nie widzi ten, który ukształtował oko? Czy ten, co wychowuje narody, nie karci? On, który uczy człowieka poznania? Pan znamy si ludzi, bo są marnością. Błogosławiony mąż, którego Ty wychowujesz, Panie, którego uczy zakonu swego, aby mu dać odpocznienie po dniach niedoli, aż wykopią dół bezbożnemu. Bo nie odrzuci Pan ludu swego, a dziedzictwa swego nie opuści. Gdyż prawo musi pozostać prawem i za nim opowiedzą się wszyscy prawego serca. kto stanie przy mnie przeciwko złośnikom? Kto ujmie się za mną przeciwko złoczyńcom? Gdyby Pan nie był mi pomocą, dawno leżałbym w krainie milczenia. Gdy pomyślałem, chwieje się noga moja. Łaska Twoja, Panie, wsparła mnie. Pociechy Twoje rozweselają duszę moją w licznych utrapieniach serca mego. Czy z Tobą sprzymierzy się sędzia niesprawiedliwy, który wyrządza krzywdę pod pozorem prawa? Nastają na sprawiedliwego i krew winną potępiają, lecz Pan jest twierdzą moją i Bóg mój skał schronienia mego. On odpłaci im za niegodziwość, a z powodu złości wytraci ich, wytraci ich Pan, Bóg nasz. Księga Psalmów, Psalm 94, wersety 1-23 do